Z tej strony ambasadorowie wy jesteście zajebistymi słuchaczami. Już <gryżby> mi się pierdoli. To jest podcast gry na Serię, odcinek numer 13. Tak, pychowy. Mam nadzieję, że się nic nie spali. Nagrywamy jak zwykle obok studia People Can Fly, których jak zwykle pozdrawiamy. Tak, ze mną dzisiaj jest Radolfal. Radolfal. Radolfal wow. wow. Oraz Maciej Ash. Maciej Eszją. Który zainwestował teraz mnóstwo hajsu i wygląda na Xbox Live jak prawdziwy ninja, opowiedz o tym. A no, e, zacznę od tego, że e, zmieniłem sobie gamer, tak? No i prawda, Bartek lubi się bardzo śmiać, że tam jest SM Shinobi na Twitterze, więc sobie zrobiłem też taki gamer, tak? Żeby go jeszcze wkurwić bardziej. A ja, ja jeszcze mam, no dobrze mów. No, no, a jak jest Shinobi, no to pomyślałem sobie, że fajnie by było, jakby wyglądał jak Shinobi. No i za, e, zakupiłem mu maskę samurajską Ninja Zresztą o pokażę wam Tutaj wszystko ładnie widać O, e, Jest e, maska tego Shinobi e, Masz mało kurwa gamersko radziwko No mało bardzo Ale to co jest najlepsze, zaraz co się odpali To jeszcze e, wydałem tam 200 punktów Ale po prostu o i to już jest po prostu moc No i kupiłem animacyjkę jeszcze Aha. W stylu Dragon Ball'a I e, wszystkich tych e, japońskich e, Idiotyzmów no, ale jestem cały z siebie zadowolony z tego po powodu I już nie muszę w ogóle zdobywać żadnych rzeczy w grach mojego <grym> <grym> Awatara już <grym jestem <grym O, o, Tylko ale najlepsze będzie Kamehame będzie robił O, buu leci Leci i koniec, koniec. No, więc no, dobra. To, to by było na tyle No i tak A ja rozminiłem, że, że Jestem cały happy No tak, no Jak masz SM Shinobi, czyli no. social media to No, może to jest Szamowski Maciej Shinobi Ej, ale. O! No to jest zajebiste, żółt, nie ogarnąłem tego. to <śmieniu> No, <śmieniu> Dobrze. No, nie no, wiem to... dlaczego odpaliłem tą stronę. E... Ja <śmieniu> jestem w złej, w złej części internetu teraz. Zdradzam za kulisałe tutaj przygotowanie. Dzisiaj jemy pierniczki, nie pijemy nic. źle. I będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych dziaćach. Uh -huh. Tylko ja zacząłem mówić o tym, jak 6 lat temu siedziałem na kiblu i czytałem w SX Extreme, który jeszcze był za czasów świetności, kiedy nie prowadził go Butcher i newsy były czytelne w miarę. Mhm. Ale ty czytałeś w ogóle te tak newsy z, z zainteresowaniem w PSX Extreme? Ale mnie jest zawsze... przed internetem. Mm, no, na... Ale był internet, coś lat temu. Co? <laughs> nie no, wiesz, bo generalnie mnie tam te newsy zawsze Wiemy, ma, ale że... nie interesowały. Tak. Recenzje ja... lubiłem czytać. Ja w pewnym momencie właśnie stwierdziłem, że po chuj mam kupować gazety, jeśli nie czytam w nic, poza, nie wiem, trzema recenzjami, które mogę sobie znaleźć gdzieś indziej na sieci więc zupełnie abstrałem czy kupowanie jakiejkolwiek gazet papierowych, prasy. Generalnie no, tak, jak dobrze wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach gazeta, w której będą newsy, nie ma racji bytu, w sensie gazeta, która pisze. No wiesz, za... przy, przynajmniej taka, co przy o grach, nie? Ale no, tak. dzienniki tak naprawdę zwykłe nie mają już racji bytu, bo newsy się pojawiają na bieżąco, tak. nie? a dziennik jest tworzony w ciągu dnia. No, prawda, i, i w sensie jedyną bronią yy, tych ludzi, którzy piszą w tej prasie papierowej, prasa zawsze jest papierowa, w gazetach, o grach jest właśnie felietony, są właśnie felietony albo ciekawe recenzje. No, no i poziom, nie? jaki oni niby mają reprezentować, no, bo to to chodzi. No i w pewnym momencie się ten poziom skończył w się <głos> i dlatego obsrałem zupełnie tą gazetę, dziękuję. A czytałeś tego, jak to się nazywa to pismo wydawane przez CDA? Playbox. Play... Playbox? Gayboy? Gaybox? No takie? czytałeś to? Kupiłeś to nie, nie, nie, no nie. Byłem, byłem na pierwszym numerze w Byłem na pierwszym numerze i był <grafię> mega tak. Chyba nawet, nawet chyba to słowo nie pasuje do tego. No, ale nie wiem, a pytasz bo co? Bo... Nie, no bo pytam, bo na przykład jak czytałem, e, może inaczej, kiedyś jak kupowałem CD Action, Uu, co dawno, dawno. było bardzo dawno temu, ale już wtedy miałem wrażenie, że więcej tam jest reklam niż treści mm. i zastanawiamy się jak wygląda gazeta o konsolach, zwłaszcza, że w CD Action zawsze byli ludzie tak negatywnie nastawieni dość na konsolach. No, większość to czasu to. tak było, ale pamiętam, No, ale że... potem się okazało, że jednak PCC się, nie? No, bo to prawda. No. No dobra, no dobra, ale... to nie, nie zmieniajmy tematu, opowiadaj o tym testie. No, że się zjebał, ale... Bo generalnie chodzi o, chodzi o achievementy, tak? I o cały ten Gamerscore score i bla bla bla. Kiedy pierwszy raz czytałem właśnie o Xboxie, kiedy była wielka recenzja tego stafu i wszyscy pisali wokół o, o gamerscore, że to jest mega zajebisty pomysł, żeby nakręcić graczy, żeby kończyli gry, żeby nie wiem, ogarniali jakąś taką społeczność, tworzyli wokół achievementów itd. itd. Uh, to wydawało mi się, Kurwa, czy to się nagrywa? Nagrywasz. <grywa> Wydawało mi się, że e, kurwa za te zdobyte achievementy dostanę jakiś hajs, albo tańsze DLC. <grywa> ale nie, ale z tym, że tańsze DLC, albo ja myślałem, że na początku też tak kurde, myślałem, w sumie ja się śmieję no. <grywa> Że ten gamer score przekłada się na MS Pońcu na przykład. No właśnie. No, I raczej tak. możesz coś kupić. Albo za masz za darmo to. DLC, jeśli scalakujesz no. podstawkę, nie i dopiero. Czy za darmo, to... albo po prostu wiesz, że tam trochę taniej, nie Albo jakąś pierdolę do tego Awatara zjebanego, czy coś takiego, ja tak kurwa, kurwa, w końcu ogarnam, że to jednak, nie nic tego nie ma, kurwa, żadnych, nie wiem, kuponów no na chryczki, tak kurwa, w KFC, i KFC, tak KFC, KFC jest, KFC. KFC. KFC. bo chciałbym dostać kupony na, do KFC, <laughs> bo tam mają darmowy internet i mógłbym jeść do tego jeszcze, co tam jest, Kentucky, coś tam, Kentucky, dobra, chuj. ale generalnie oglądałem paktera mojego ukochańca, ukońca no. ukochanego, zioma i, i ktoś napisał na niego pytanie, hej, Michael, co myślisz o tym, żeby na przykład, te Gamer Points przenosiły się na, na Microsoft Points albo na jakieś zniżki. Tak, zajebisty pomysł, dlaczego jeszcze na to nikt nie wpadł? Mam nadzieję, że to ktoś ogląda z Microsoft i że ktoś to oglądał. Tak. Ja myślę, że oni na początku na to wpadli, ale potem ktoś powiedział, ej chłopaki, musimy na tym zarabiać. No I potem było no niestety inaczej. I później tak. wpadli na pomysł, żeby robić chujowe promocje świąteczne, jakie były w tym roku przez te 12 lat. No ale dni. kurde, Sprinterstar był opurtani, no był no. tańszy niż w polskich sklepach skradzionych transportów. <głos> Albo, albo z promek, ale to na Allegro się no. z promkami. Ale chodzi mi o to, że była właśnie... Jakie by były jaja, teraz sobie pomyślałem, jak wchodzi do sklepu z grami, nie? A to cała gablota promek. <głos> A sprzedasz. I napisane, że to nie jest, wiesz, kopia tam recenzecka, tylko to jest promocja. Gra w promocji, nie? Wszyscy wybrali. No, gumę do rzucia no. No, no właśnie, że... No były takie no, na Allegro widzieliśmy chyba aukcje, że ktoś sprzedaje gumę do rzucia i marzy gratis grę. Na przykład za cztery dychy. Nie, kupujesz y, gumę do życia za cztery dychy, tak i dostajesz gratis grę. No, tak się sprzedaje prąki czasami, nie. Albo że właśnie wpłacisz tyle hajsu za pudełko. Ja, ja tam normalnie to normalnie sprzedałem po prostu. A nie, ja na game, ty, na game trade sprzedałem. Normalnie. <śmiech> Dobra. <śmiech> O, czym o tym rozmawialiśmy na tym tak, Na tak, tak? O panu Michaelu, który no, sobie, że byłoby zajebiście. I trochę to... za późno się a, i Mówiłem o tych promocjach, które były teraz pod koniec roku, bo y, koniec roku to czas, kiedy są wielkie promocje. Są promocje na Steamie, które w tamtym roku jakbyśmy jeszcze trochę jarały, a w tym roku tak w ogóle patrzyłem na te tytuły gier i tak nie. I, i też był dwunastodniowy ten cykl promocji na Xbox Live. I to nie chodzi o tego Splinter Sera, tylko chodzi na przykład o DLC, Pierwszego dnia było chyba, nie wiem co, Lejnua. O, ze No przecież, moja ulubiona. Jest do sprzedania, do sprzedania yeah. jest, halo. Wersja promo. <laughs> nie, wersja zwykła. E, I później był Fallout. Tak, dobrze wymawiam, czy nie wiem. E, I Ale później zaczęło się szrotowo, bo były szroty na Kinecta, jakieś pierdy, dopiero pod koniec było... E, Hmm, zniżka była na, na rzeczy do Gears'ów trzecich, ale i tak to nie było jakiegoś bo wiesz, Ale to nie trwa jeszcze do tej pory, bo na nie, przykład nie, na... Bo, bo każdego dnia było coś innego No ja działam, wiem, bo na, na przykład teraz jest coś takiego na iTunes'ie, nie? No I tam pierwszego dnia był koncert Coldplay, mhm. jakiś tam yy, na żywo jak grają Potem były jakieś jaka... A, Broken Sword była pełna mhm. wersja na, na iPad'a i na iPhone'a Potem była znowu jakaś tam Lady Gaga, nie? Potem coś tam... A potem Andrea Bocelli, nie? I Kurwa, opcja... Dlaczego nie ma iPoda? No i teraz opcja jest tego typu, że wszyscy właśnie narzekają, nie, że e, Andrea Bocelli, e, Sonic, e, Race, coś tam, jakaś no. taka gówniana gra Od No ale tak naprawdę to w tych promocjach chyba o to chodzi, nie, że tam się daje takie gówna, które mają cię zachęcić do wydawania pieniędzy nie? I teraz na przykład dali NFS-a Shifta, dwójka chyba, na Shita, Shita. No właśnie, no, gra, która jest... No fajnie, nie? Bo to jest dzień w ale to jest gówno, no, te no. wyścigi no. na smartfonach są chujowe. No, generalnie. ale można zrobić w turniej to, tak? No, Samsung wie, jak to się robi, no. generalnie. Tak. asfalty no. asfalty można zrobić w turniej. No, to jest bardzo dobry, udany turniej. <laughs> <laughs> A propos właśnie jeszcze środowych opcji, to podobały mi się też wyprzedaże np. CD Praying. Teraz powiem wyprzedaż, wierczenie salonów, w salonu wieczenie. To dziwne, magazynów. Magazynów, dzięki. <grym>, to dziwne miejsce, gdzie są rzeczy poukrywane, gdzie, gdzie chowam trupy martwych dziwek. Ehm, jeszcze raz? Magazyn, magazyn. magazyn. I są takie hity jak Los Angeles, Battle, Coś, Battle, Coś tam, nie wiem. Nie, ogarniam, Ale tak, to jest... jest jakaś lista tego? Gdzieś? Jest jakaś lista na ich stronie. Na pewnie. No pewno na ich stronie. Tak. No, to to pewnie, jeszcze powiem o, o innej pewnie. zajebistej promocji, która była też na Ultimie. Jestem wam Markur, bardzo kurwa wdzięczny, że dajecie takie środki we wszystkich wietrzeni magazynów. Nie spotkałem się chyba z jakąś fajną taką promocją, gdzie będzie było wietrzeni magazynów. Chyba Senaga coś takiego wyrzuciła, że, że uwaga Deus Exa można było kupić za 140 zł. Wow, to jest naprawdę wielki sukces. Albo Rayja za uwaga za 150 Wow, jak, na, jak chyba na Amazonie można było kupić za 9 funtów. Coś takiego, więc to jest naprawdę zajebisty deal. Gratuluję, nie wiem, komu pogratulować, polskim wydawcom czy polskim sklepom bardziej? Ja myślę, że sklepą. Sklepą. Bo ja też jest nie, też nie, nie, tak, nie, akurat bo jest nie, też. Nie, tak, bo też to, nie, nie, no cenega, no, no, no to jak robi Cenega taką promocję nie, i u może możesz kupić, to, to, to oni robią, nie? Ale jest też czasami tak, że.. Mm, Generalnie takie e, sklepy typu Ultima czy nie wiem, Grampel czy in, inni, ci duzi, oni szukają na całym świecie nie? u dystrybutorów możliwości kupna gier. Czasami jest tak jak na przykład, że wydawca polski nie chce zejść w ogóle z ceny nie? i nie ma rabatów dla sprzedawców i na przykład sklep zarabia złotówkę na grze, wow. ponieważ Senega na przykład sprzedaje nie wiem, te kę na szóstkę za 199 złotych, a za 200 jest sprzedawany w sklepie. Aha. Więc generalnie a jest jakby martwy punkt, nie? w którym tam się znajduje taki sklep No i wtedy na przykład się sprowadza taką grę z Grecji albo skądś tam I w Grecji ta gra kosztuje 160, nie? Aha. I sklep kupuje hurtowo 600 sztuk za 160 zł, i sprzedaje za 199 No, Okej. Okay. Bo to takie są układy. no Przynajmniej tak to kiedyś wyglądało, to teraz zdradziłem to po prostu A. no. I tak tego nikt nie słucha, więc Możesz mówić mogę mówić wszystko, co mi na no, język przyniesie no, ale generalnie są niektórych odbywa. Chociaż teraz ma Jej ma jakąś swoją taką promocję. A akurat promocje z Jej całkiem... są. Spokój. Spokój, spokój. Naprawdę są spokojne, bo czasem jest coś takiego chyba dwa lata temu, było coś takiego, że, że dwie gry, dwie gry za jedną, mhm. tak. A więc... teraz ona jest cały, cały czas tak naprawdę. Znaczy to roku rokuba też była tylko yeah. No, no Ona prostu... jest cyklicznie No tak, I jest roku. też jakaś promocja od Sony. W ogóle w Polsce, jeśli chodzi o firmy, moim zdaniem dobrze sobie radzi Sony i właśnie elektronika. No. Gorzej no. trochę Microsoft. Ale, no, Microsoft tak. Bo oni tak nie za bardzo o, odważnie zdochwują. Tak no, bo, postępują. My mycisnąć, bo. A, a Son na przykład dlatego fajnie postępuje, bo są, nie mówię, że to są jakieś zajebiste akcje, nie? Ale są te takie bandlowe kopie Platinium, typu możesz kupić Uncharted 1 i 2 na przykład. No, a za teraz jakieś też. I to jest jakieś... fajna sprawa, bo masz dwie zajebiste gry no. i to nie boli tak bardzo, nie? No, a teraz jeszcze jakiś czteropak musi pojawić się takich mocarnych klasyków na PS3, mm. więc jest poka, ale generalnie rzeczywiście Sony dobrze sobie radzi całkiem nieźle. I, I co jest ważne, no to właśnie robią, mają ten projekt Polonizacja 2.0 Chociaż fakt, że do każdej gry wpieprzałem tych samych aktorów, ale to już jest pomijam. Ale to się nie, nie, nie mówi, nie się tak, to mówi się team Jarosława Boberka. Jarosław no? <grym> no, bo, Boberka No bo ostatnio tak usłyszałem, że a, wiem gdzie oglądałem, na Hyperze było podsumowanie Aha. roku 2011. I podobno słyszałem, że FIFA ma najlepszą polonizację. Tak, tak, to się <grym> powiedział, <grym> że FIFA ma najlepszą polonizację, no i Vanchartet eee, 3 jest zajwista polarizacja, no bo tam jest Jarosław Boberek, team. No i wszystkie eee, No i wszystkie ziomy Jarosława Boberka <laughs> oraz, no. no razem bo... z i Jadem. No dokładnie, <laughs> największym ziomkiem. No, no. no o co chodzi w graf? No na pistoleta. <laughs> Ale też jest fajne to, że poza tymi wszystkimi promocjami, jakimiś takimi pierdołami czy polonizacjami, oni co jakiś czas meldują jakby ile konsol się sprzedało na, na, na polski rynek, tak? Czyli mniej więcej jest jakiś ogląd tego i starają się jakieś chyba akcje takie szerzej zakrojone w jakichś większych punktach organizować, przynajmniej tak to jest tutaj, u nas w Warszawie, tak? A, A no Sony, wydaje mi się, że jest trochę ale Microsoft też tak chyba działa z takimi akcjami, to znaczy jeśli chodzi o promocję konsoli jako takiej, nie? no to było coś takiego, coś tam nazywało e, Xbox Night, nie? E, by, z, było to było z okazji... Było akurat, bo mało kto tam przychodził no ale coś się działo, nie? ale było też właśnie z okazji premiery Gearsów, tak? ale na, w tym roku, tak? Wcześniej wrześniu no. było chyba w kilku miejscach w Polsce była właśnie taka impreza z grisami, ale na przykład mega zjebali z tego powodu, że nie było w tym roku Xbox Fun Day czy coś takiego. No nie to, było. No nie było i to jest mega, na mega... Nie zaprosili nas. Wszystko. No właśnie, mhm. <laughs> dlatego że była możliwość, żeby nas zaprosić, to stwierdzili, dobra, Wpadamy, właśnie. Ale na przykład wiesz, wiem, że nie oglądasz telewizji, ja też nie oglądam telewizji, ale są, są reklamy PlayStation w, tej, w telewizji, więc to jest całkiem, myślę, że spoko. I, no, i nawet team Jarosława Łoberka no, udziela. Się, udziela się tam. Czyli no spoko, że widać po prostu, a Microsoft wydaje mi się, że, że niby tak, oo, coś tam jest, czasami Bo coś tam wiesz, sobie... mają mocną pozycję, nie? Ja ostatnio. Mocną pozycję? No na w polskim rynku, moim zdaniem, mają mocną. No, myślę, że nie. Stary, no i co, co masz do wyboru? Jak jesteś, nie wiem, jakimś tam ojcem i chcesz kupić dziecku konsolę, to co kupujesz? Kinecta czy muwa? Ja bym kupił Kinecta. jest zajebiste. Wiesz, ludzie kupują zestawy, nie? Konsole, tak naprawdę. Kupują e, możliwość, nie wiem, oglądania filmów i tak dalej. No to wtedy może wybierą takiego Blu-ray'a, nie? Ale generalnie, nie, moim zdaniem Xbox wygląda tak fajniej i jest w ogóle tańszy. Eee, ale wiesz co? Xbox z tam kosztuje 1200 zł, z, z dwiema grami. No, no. może coś w tym jest, ale z no tego tak, co ogarniam no to całkiem sporo naprawdę ludzi ma PlayStation 3 i, i wydaje nie się no, jasno, Nie, no jasne. Ja nie że, wiem, że, nie. że to. Mi bo... się kiedyś wydawało, że Polska w ogóle jest takim krajem, że. E, nie wiem, to było z dwa lata temu, nie? Że Xbox jest bardzo niszowy. Mhm. I wszyscy o. mają PS3, nie? bo był ten blu i w ogóle w Polsce PS2 była popularna. Bo no właśnie było to, to się robi. To jest nie? jeszcze to, to mm, ten spadek po, no. po tej pierwszej, jakby po, nawet po PlayStation 1, bo przecież no. każdy jak. Wyobrażenia na temat konsol, to był na początku Pegasus, tak, no, którą mieliśmy wszyscy, a później była ten szarag, że, no. że, że jeśli konsolą to tylko PlayStation, nie? I, I ta tradycja była mocna w trakcie jeszcze, kiedy trwała ta piąta generacja, tak? Piąta? Z PlayStation 2, tak? No. I to się przeniosło właśnie na, na te czasy PlayStation 3, więc. E, no, na ale, teraz, to, ale to ale... tam nawet widać na fen tak? Gdzie no. Nintendo ogólnie, D dual screen dobrze się. Wszędzie był popularny, tylko nie w Polsce. W Polsce PSP było bardziej popularne A W Polsce w ogóle Nintendo nie jest popularny. No w ogóle na tego trzeba zacząć, tak? E, no. Bo wiesz, bo wszyscy grali w Mario na pirackim Pegasusie, nie? To znaczy na no, pirackim. Ostatnio czytałem, że Pegasus to po prostu taka... Że wiesz, w jednych krajach się nazywał SNES, nie? A w innych Pegasus. I że to generalnie oni sprzedawali na licencji, nie? No. I że można było kupić oryginalnego Pegasusa O to mi chodzi uh -huh. Że nie takiego Pegasusa, co wyglądał jak PS1, nie? PS1 <laughs> to, było były takie, to, to, to były najlepsze by, Były to takie co to jak Sega 3. Mega Drive nie? Albo PlayStation 3 teraz no. też. Więc, Ale taki co wyglądał jak SNES uh -huh. Tylko miał napisane Pegasus A chyba ja nie wiem takiego no, te, Na początku były tylko no, takie to Takie biało-czerwone biało albo szare no, Takie no. jak ten pierwszy SNES Co się wkładało no, no. od góry Ten Cardinals Generalnie to była konsola. Była taka zajebista gierka, teraz mi się przypomniało, i to nigdy nie przeszliśmy z kumplem, graliśmy z kumplem w gierkę Kevin sam w Nowym Jorku. Kevin właśnie wyglądał w ten sposób, że się biegało po jakimś hotelu, no i specjalnie wiedzieliśmy z tym moim kumplem o co tam chodzi, nie? Ale kurwa Pegasus, no to było to. to była jedna gierka na Pegasusa. Kaczki. No. O, no. Kurwa wszyscy grali w kaczki i wszyscy grali też w czogi, i w Tanki. tanki. tanki. Oh. Yeah. A, ale to była. W, to, kurwa, to były czasy po prostu. No i w Mario, nie? W Mario, no, to... jedynkę, wszyscy kurde Jeszcze był jeszcze jakiś. Nie wiem ja tu dużo grałem. Taki symulator sam, nie wiem, Bombosa chyba. Dobra, no kurwa <laughs> nie wiem. Jest no. No. E, jest e, kontra I kontra jeszcze. Op, no, kontra no, to, i Metal Slug No Metal Slug i Metal Slack. No, to były gierki. I pamiętam na przykład z Pegazusa to wymienię kilka takich gierek, nie? Z tytułów, o co w nich chodziło i tak dalej A grałem też swego czasu, nie wiem, przez dwa lata załóżmy na Amidze no. 600 chyba mhm. No i chuj, za chuj nie wymienię żadnego tytułu Tak samo jak graliśmy z kumplem na Atari mhm. I kurwa też nic I graliśmy w takie klasyki właśnie tam z lat 70, nie? no skojarzy gierki, ale żebym tytuły mhm. podał to nie, bo one były tak proste no tam generalnie no nie było się nad czym zastanawiać, nie? Ej, odpal mi tą gierkę, co się skacze, nie? <śmiech> nie, no, tą gierkę, co się skakało, nie? Ale nie wiem, się w ogóle kiedyś na taki, taki konsoli, z kasetki, wiesz? Co się nie, nie, nie. Ja kiedyś bym tu wynadł, bo dawno tam... Ale to, to jest ono, gierka się ładowało około 15 minut. I to wkłada z normalnie kasetę taką ja, towodową ja. i to właśnie lecz. zgrywaną z radia gdzieś tam, bo da. były audycje puszczane tam. i puszczali, wiesz, dźwięk pół godziny starej i gierka leciała z radia Zajebiste. No. No. no i dobra. I właśnie tym się różnimy od scenów na przykład zjednoczonych, gdzie jakby to, to było pełni, pełni świadome, to, jakby to to był ten odbiór gier z NESA, tak? I, no. I tam mieli RPG, jakieś i bla bla bla i tak dalej. To było dużo lepiej rozwinięte i przez to Nintendo jest ciągle w jakiś sposób mocne w Stanach. Przynajmniej jeśli chodzi tak mi się No wiesz, Nintendo jest generalnie mocne na świecie, nie? Bo u nas, zadać że u nas nawet tak jak się mówi, nie, że o, Mario jest kultowy, nie? To no. w Polsce Mario nie jest kultowy. W Polsce wszyscy wiedzą, że jest Mario, ale myślę, że bardziej go znają z tego chujowego filmu, co był na początku lat 90. Eee. Tak, takie mam wrażenie. Nie, dużo ludzi grało w Mario. Dużo to ludzi, to jest... ale wiesz, żeby to była postać kultowa? Powiedziałbyś, że w no, Polsce ja, to jest nie, no, taka ja postać mówię, wiesz, to... Mario, ja pierdolę, nie? I wszyscy mówią, kurwa, zajebić <suszy> Mario. się tak jaka nazywała teraz na Wii, eee, Mario Galaxy. Ga Mario Galaxy, ja pierdolę. Muszę sklepu, zrobić przecież, no, no, przecież ludzie kupowali w Stanach tylko po to, konsolę, żeby zagrać w Mario czyż to jest selling point, nie? No. Mhm. U nas, y, co jest selling pointem? Nic No, no, no with it No powiedzmy to, No nie, to... bo nie mamy grubych lasek. Ja jeszcze <śmiech> Spokojnie <śmiech> No, ale no. tak To przykra historia Nintendo A co do, co do Sony właśnie i tego, że ma też Mocną opozycję w Polsce, no to chyba głównie z... Dzięki temu, że tak naprawdę Można było ją W łatwy sposób zawsze przerobić i jak on no, ale wypuszcza... I tak łatwo nie jest I naprawdę mocno się trzyma. PS3? Mm? No tak, ale wiesz, jest tak, że PS1, czy ps PSX-a mogłeś zajebiście prosto przerobić. Potem jak wyszedł PS1, no to powiedzmy przez dwa miesiące nie można było go przerobić i już się nauczyli go przerabiać. Pamiętam, że trzeba było albo w PS1, albo w PS2, no i w jednym z tych mniejszych wersji. Trzeba było kupić, można było sobie kupić przeróbkę taką, że ci tam coś majdrowali w napędzie i wkładało się najpierw płytę. To dwójca, w dwójce. Chyba, no. nie? Z takim... E... Swap Magic. No, no, no, no. no. Swap magic. No, ale potem minęło pół roku i już nie trzeba było tej płyty kupować. Już to w ogóle ominęli. Aha. No, ale nieważne, nie, nie? Zawsze było ją łatwo przerobić. A potem jak wypuścili PS3, to ona i tak była w chuj droga. No, ale to miała to, że mogłeś oglądać blu, filmy na Blu-ray'u. Mhm. Raz, filmy na Blu-ray'u były drogie, więc cena gry za dwie stówy w porównaniu przy filmie, który kosztował 140, to już wysoka... nie była taka wysoka. No. Można było sobie jedną MGS 4 czwórkę zamiast filmów, tak? No, no taka jest prawda. No. Bo jak ktoś by miał dać za film 4 dychy, a zagrę dwie stówy znowu i nie dałoby się tego przerobić, mhm. to horror, nie? Mhm. A z drugiej strony, raz, nie płaciłeś za granie po sieci i nie płacisz, a na Xboxie, żeby pograć po sieci, trzeba było go kurde, powiedzmy, nazwijmy to przerabiać, nie? Trzeba było oszukać po prostu system i założyć konto na zachodzie. Tak. Eee, były problemy z płatnościami potem. I generalnie przeróbka podwodowała to, że nie możesz grać po sieci, bo ci banują się no, wcale, nie? E... Więc same minusy z takiego punktu widzenia oszczędności, nie? To przeciętny, przeciętnie rozgarnięty Polak woli wydać po prostu dwie stówy na grę i mieć spokój. No, i no tak powinno sobie, być zawsze. No, <laughs> tak, no ale to... wiesz co, myślę, że to też to, że Xboxa można było od samego początku przerobić i Microsoft jakoś o tym wiedział i jakoś specjalnie nie walczył I To z też tym. mu to, to, trochę pomogło. To, pomogło mu to naprawdę dobrze, bo yy, przypomnij sobie, co było właśnie za czasów pierwszego Xboxa, jak to wyglądało w Polsce. Nikogo, generalnie wszyscy no mieli tak. wyjebane totalnie na pierwszego Xboxa. No poza tam yy, naszym kumplem, tak, Tobą i mną i nie wiem, pewnie Lutrem, tak, i Radkiem i to byli wszyscy użytkownicy Xboxa w tym kraju. Nie, no trochę ich było, ale pamiętam, że wtedy jak grałem na tym pierwszym Xboxie, no nawet tak, scena była faktycznie w opór mała i jest taka stronka online center którą no. prowadzi wróg, nie? Koja Kojarzysz tak, no. no to wtedy nawet, się, już było tak mało tych ludzi ja nie mam generalnie tak, że jak jest kudle tłum to muszę się tam udzielać, nie? jak jest na przykład dużo osób mających PS3 no to mam w dupie, nie wchodzę na PS3 infosite i nie zakładam sobie konta, żeby tam gadać na forum no. ale ludzi od Xboxa było tak w opór mało że już siedziałem nawet na forum, nie? bo po prostu wiesz Poznać kogoś z Polski, grającego na Xboxie, mogłeś tylko przez to forum. No, to był hardcore. To, to był hardcore po prostu. I e, na poprzednim Xbox, tym Funday właśnie w zeszłym roku, chyba zaprosili wroga z Online Center, i on coś tam, jakąś, jakąś większą rolę odgrywał. I mu właśnie dziękował Microsoft, tak naprawdę, za to, jak się przyczynił do tego, że w ogóle ta konsola jest popularna. nie Bo no. Fakt, że był jedną z tych niewielu osób, która tam coś robiła wokół tej konsoli, nie? No, w Polsce. Bo w Polsce wychodzi Halo, a nikogo, nie? No. no. Tak jak wychodzi teraz Mario, nie? Ni nikogo. No, poza tymi nerdami, nie? No taka Czyli jest prawda. A, No powiedzmy, ja miałem przez jakiś czas Wii i owszem, kurde, po dwóch tygodniach już miałem dosyć, ale głównie dlatego, że w Polsce nie dostaniesz fajnej gierki na Wii, no, musisz importować, nie? No. I a ten stereotyp, że to się do niczego nie nadaje, tylko jej szkodzi, nie? bo gdyby oni posprowadzali, no nie wiem, żeby można było pójść do sklepu i kupić Zeldę od ręki, albo wybrać sobie jakąkolwiek część Mario, albo jakąś inną do dobrą grę, nie? taką powiedzmy, no nie hardkorową nawet, ale że trzeba coś tam myśleć przy niej, no to, to by było fajne, no ale no chuj. To jest... Dobra, no to trochę, trochę żeśmy pospędzili. I trochę żeśmy też powiedzieli o tym w 2011 roku. Tak, co było. Co było. Ja, ale, mam, ale ja mam, ja mam, ja mam. Ma całe podsumowanie i teraz jedziemy. Tak, ja mam Nie, ja mam tylko jednego newsa, który uwaga jest najlepszym podsumowaniem, bo trochę o tym rozmawialiśmy przed chwilą i ja pocisnę z grubej rury. Tylko muszę znaleźć tego newsa w moim readerze. Google reader, spokojnie, bez ja tego. Ale już chciałem zobaczyć. Nie, nie, to nie ten reader. Ten reader chyba się inaczej trochę wymawia. Nie, Chodzi nie mi o najbardziej piracone gry w 2011 o, w roku. Proszę, to jest dobry. No i na początku chciałbym złożyć najszczersze gratulacje 4 milionów pc graczy, którzy graczy, które ściągnęło drugiego Crisisa <głosy> <głosy> <głosy> Standing ovation. <głosy> Motherfuckers. E, tak, i co tutaj jeszcze mamy? E, tak, top 5 na PC. Oczywiście od Torrent Freak dane, e, więc. Crisis. E, no, 3 920 tysięcy, Call of Duty, Modern Warfare 3, 3 i 6, 3 650 tysięcy, Battlefield 3,5 A to jest miliona. zajebiste, pamiętacie, jak hmm. przy Battlefieldzie się chwalili, że takim zajebiście sprzedaż i dzieli, że tyle mają graczy, nie? No. E, ciekawe, ile jest z piratów, nie? FIFA, mm, prawie 3,400 tysięcy, portal, o, twój ukochany portal, dwójka, tak, 3 2, tak, 3,2 na Wii oczywiście nikogo. Na no Super Mario jest, Galaxy 2 jest. No tak, i to jest jedyna gra, w którą można grać na tą... I jest fajne, A Zenoblade. No Zenoblade jest fajne. I Lego i FIFA to jest chyba dlatego, że coś trzeba grać na tej konsoli. Coś o, trzeba Gears ściąć. of War 3 jest najgorszą. A graczach. powiem Ci dlaczego jest później. No i oczywiście Call of Duty jest 830 tysięcy, czyli to jest, te liczby się nawet nie zamykają w miliony, tak? Więc to jest zupełnie jakiś duży skok pomiędzy tymi 4 milionami e, Crazy Sad Wiki i, i najwięcej właśnie na Xboxie to wygląda tak, że piąty, piąte miejsce zamyka się w 690 tysięcy to jest Kinexport Sports Season 2 <laughs> czyli Nikogo, no i Forza 720 tysięcy i to wszystko e, na PS3 oczywiście to taki mały bardzo procent był bo nie ma nawet tego w zestawieniach żadnego, bo podejrzewam, że jest po prostu nikomu nie chce się pirać tej konsoli, tak? I co chciałem powiedzieć, że chciałem Wam bardzo pogratulować, że jesteście mega chujami, że okradacie biednych deweloperów i ściągacie gry na wasze z dyski mam nadzieję, że sponiecie w piekle. <śmiech> <śmiech> Ale pamiętajcie, że to y, y, oczywiście, kto jest bez winy, w pierwszy rzuci kamień, tak? Y Przyznaję się, dobra, mam kilka mam, miałem trochę kradzionego softu, ale kurwa pamiętajcie się, 4 <laughs> miliony to jest lekka przesada. A Bartek mówi to dlatego, że sam jest programistą. Tak, na, na routery. Więc. Ale nie, nie wydaje wam się to trochę kurwa chore, że ludzie ciągną 4 bańki, 4 miliony ludzi ściąga grę, tak? I później wszyscy się plują na forach, że. Boże, wrzucili znowu ten zjebany DRM. Boże, muszę ciągle być podłączony do sieci. Boże, coś tam. A jak sobie ściągnę, to... Ściągnę sobie z tego torenta, to takie moje demo, prawda? Przejdę i sprawdzę, czy mi się będzie podobać. A jak mi się będzie podobać, to kupię. Na pewno kupię. Już to widzę, jak kupujecie, kurde psy. <gry> e, tak. No, więc... Trochę to... Śmiał. Mówi się o się, Dwójcy, że... E, no, sprawdzę, czy mi pójdzie na moim kompie, nie? bo starzy kupili, to może mi pójdzie, no to sprawdzę, nie? Pisał, ściągnę 100 renta, a później kupię, oczywiście kupię. <grafię> Więc e, zwłaszcza, ale nie chujowe to jest w tym kontekście, że te gry na PC to są tak naprawdę tanie. No, to to są, z, w porównaniu z wersjami konsol... konsolowymi. E, to te cztery banki Crysis'a, no to twierdzisz, że to właśnie Crysis to jest taki benchmark, tak? E, no e, ja, ja No, a, ale no kurwa, żeby... Nie, to trzeba się ogarnąć. No w pewnym momencie to już jest leka przesada dla mnie. No, że naprawdę nie, nie można wyciągnąć, nie wiem, stówki na grę, która jest naprawdę dobra, bo zbył był naprawdę... Ale wiesz, czym to też jest spowodowane? E, u nas gry są tanie, nie? Na no PC-y, Ale z drugiej strony na zachodzie ceny gier pc PC-owych są takie same, jak ceny no, gier konsolowych. No jest 10 dolców różnicy pomiędzy właśnie Tak, stanem. ale odchodzi się też od tego, nie? I na przykład zobacz na Steamie ile kosztuje. No, 50 50 euro. 50 euro to jest opór dużo za gry no, no. na PC to ja bym nie dał 50 euro za grę pc -ową. i dlatego wprowadzają te pojebane zabezpieczenia, ale tak naprawdę. E, te gry, które są piracone, to są gry, które opierają się tylko i wyłącznie na multi. Mhm. Więc ściągnięcie takiej kopii pirackiej nadaje im tylko tyle, że co, no, przejdą sobie singla. No i wy, wyrzucają grę do śmieci, nie? A jak kupujesz sobie oryginalnego tam, oryginalne modern Warfare 3, no to założę wam, że będziesz napieprzać w to po prostu i co najmniej dwa lata. Następne, nie? No. Ale to jest pierwszy K <laughs> ranking, w którym wygrały Yale <laughs> przed Activision. powinni być ciebie dumni w ilościach ukrad ukradzionych kopii gry, Więc gratuluję Wam jeszcze raz. Zrobiliśmy to wszyscy. A dlaczego jest 890. 890 tysięcy Gears of War w... W... w sierpniu, był wyciek przecież. No Był, był, był wyciek no. i to jest właśnie z tym związane podejrzewam. że. Poza tym to chyba najgro, najgorętsza tak premiera w tym roku na, na Xboxa. A ktoś więc. się wypowiadał też na hyperze, że chujowa w ogóle w opór ta gra i nikogo. Tak, jak kto to powiedział? No pamiętam już i że fabuła była chujowa i że w ogóle kurwa. Pierdolę. Portal 2. Portal 2. A, no. teraz mają zjazd na portala. I e, dziwi mnie, że te liczby właśnie na Xboxe są stosunkowo małe, nie? W porównaniu do jakby poziomu inspiracyjnego tej platformy, tak mi się przynajmniej to widzi. A, ale naprawdę te liczby w porównaniu z konsolami, a rynek PC jest naprawdę straszny. Wiem, że, że ludzie od Krajtek, Krajtek robił Crazisa, albo ludzie z aktywizm czy z Dice nie, nie siedzą teraz i nie żebrzą na ulicy, bo, bo ukradliście ich kopie, tak? Ale no coś jest kurwa nie fair. No, bo, bo mm, chodzi o to, że wydaje mi się, że jakby podejście do, będę się czepiał teraz piratów, że są złymi ludźmi, ale podejście do piractwa yy, pojawia się jakby w pewnym wieku, że, że zaczynasz rozumieć to, że Boże, pochuj mi kolejna gra na dysku, tak? Jak mogę sobie poczekać i kupić ją, za nią, za nią zapłacić później, tak? Pę więcej czasami już się tak zaczyna dziać nawet z programami na komputer. No. Można sobie kupić. Albo można sobie zainstalować tak jak Ty Linux. Właśnie i, i się tutaj. cieszyć i mi wszyscy wyjebane. Po prostu, no. Y y y w pewnym czasie zaczynasz rozumieć, że ci ludzie pracują w ten sposób, robiąc te głupie gry i, i że jeśli zrobili coś naprawdę dobrego, no to warto już zapłacić. tak? Nawet jeśli... no, albo już nawet jak, no nie wiem, już warto nawet kupo kupować te używki, nie, albo się wymieniać na no przykład no. na takim gameplay. Więc można zawsze ja w ogóle, sposób? Ja w ogóle jestem pod dużym wrażeniem tej strony, bo dla mnie ona no, jest piszowska, bo nie masz żadnych prowizji, nie? No, to jest dobra akurat. I faktycznie jest tam system, taki, powiedzmy, rankingu ale la Allegro, nie? czy tam eBay. I ja jak sprzedawałem wtedy Xboxa rok temu, czy tam dwa lata temu, no to wszystkie gry pchnąłem po prostu na GameTradzie, bez żadnych problemów. Mhm. Zajebiście po prostu. Super, można fajnie opisać grę, jest katalog, że wpisujesz załóżmy GTA i podajesz części i automatycznie No ci to jest bardzo fajne, no. Tylko musisz jakieś dane uzupełnić. No. No. Tylko jest, jest głupie to, że masz ograniczenia, jeśli nie masz jakiegoś tam konta, tam, które musisz po prostu wykonać jakiś przelew, zapłacić innym tak, więc więcej. Ja wiedziałem to teraz i to coś mnie takim... też wkurzało. No Ta, ale generalnie. No, no, no, Generalnie zajebisty pomysł i fajna platforma, nie? Jeśli, jeśli z tego korzystasz tak naprawdę, to, to 9 zł gdzieś się tam rozmywa, jeśli miałbyś no. po, wziąć pod uwagę właśnie te prowizje, które ściąga Allegro, a teraz jest chyba coraz gorzej z tym. No jest, coś tam tak, ostatnio... Coś tam, coś tam ostatnio sprzedawałem i znowu trzy dychy w plecy, no. więc jest, jest no. grubo, no, z Allegro. No, ale to generalnie to przekaz to. jest taki, jeśli... Yy, no. Nie musicie piracić, to nie lubię tego tak. Poczekajcie, po prostu aż w stanie albo sprowadzcie Wie, Wiecie, ja wychodzę na Poszukać przykład z takiego no. Ja wychodzę z takiego założenia, że jakby.. To, to jest to, o czym ty mówisz, nie? Że ludzie jakby dorastają, nie? I w pewnym momencie już inaczej na to patrzę. I kiedyś na przykład jak nie wiem, byłem młody, to miałem straszne ciśnienie po prostu, nie? Że wychodziło, wychodził taki Battlefield 2. Ja po prostu czułem jak mnie skręca, że ja muszę w tą grę zagrać, nie? Mm. I że nie wyrobię po prostu. No a wiadomo, że jak ktoś ma 16 lat, to nie ma kasy, żeby kupować 20 gier miesięcznie, a no. wtedy jest takie ciśnienie, żebyś zagrał we wszystko. No przynajmniej spróbował, no odpalił. Zobaczył. Odpalił, tylko zainstalował, wykasował potem, nie? No. no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, nie? No bo też rodzice nie mają na wszystko kasy, ale jak ktoś ma 25-30 i więcej lat i napierdala piraty z torentów, no to znaczy, że coś ma po prostu za, <śmiech> z, z UB, nie. Bo po prostu każdy dorosły człowiek powinien sobie potrafić odmówić, albo wybrać. Nie? No. Chce grać na konsoli, to wiąże się to z tym, że Gierka kosztuje dwie stówy. No poza tym, i tyle. Poza tym to jest wiesz, no to, to, tak to, jest jest z to jest tak jak skupowaniem BMW albo Mercedesa, i już. przerabianiem go na gaz. Przerabianiem go na gaz. No po prostu cię nie stać na taki no. samochód. No. no i tyle. No. Albo kogoś stać na granie. No, albo poza tym, nie wiesz, nie. no to jest rozrywka, tak? I, i jeśli nie, nie włożysz kolejnej płyty do napędu konsolenia, to nie umrzesz nie? po tygodniu, na no. przykład, więc po prostu i poza tym jeśli masz napierdolane mnóstwo tych gier na dysku, to i tak nie masz czasu, żeby w to zagrać, więc gumna bierza tej czasów. jak gier. ja mam na parapecie. No. Oczywiście wszystkie drukowane na nie drukarty. Oczywiście. Tak. Parapet <laughs> też wydrukowany. <laughs> No, no dobra, nie wiem, co, no. Co, co dalej? Jedziemy z tym w 2011 czy, nie? czy coś się działo? Nie wiem, no, Radolf, jaka była Twoja ulubiona gra 2011 No właśnie, może tak powiedzmy, no, bo nie ma w, drugim, w drugiej połowie chyba się nic takiego no, wiedziała, bo wszyscy czekaliśmy się... na te wielkie tytuły, które wyszły w październiku i w listopadzie i wszystko no. się zawinęło. Była jeszcze walka y, Origin kontra Steam. No, to znaczy to znaczy no, nie no, nikogo. No było <laughs> generalnie tak, że tam wprowadzali po prostu. No tak, było pro... no ale to też były jakieś spięcia z tej. Z... Przy... tak, problem jak Sony też się zrobiło, to to zaczęło robić cicho już. Które no. się tam kwiecień maj pojawiły. No więc no, wszystko już jakby. A i w wakacje bodajże Sony zrobiła tą promocję z powodu tego, że w końcu im się udało odpalić. Welcome back to było. Tak, tak. tak Welcome tak, back. Tak, od... jakoś... Można było wybrać co te girę. No wakacje to a, było po, po, Albo na początku. Po może sobie no, wakacje, no, wakacje, wakacje, są wakacje. No. No. No dobra, no. No Wiem, bo czy, wtedy czy, czy, czy kupiłem sobie czy, czy PS3 to, 3, i tak. miałem nadzieję, że mimo tego, że założyłem PSM, no. <laughs> wczoraj to, wiesz, będę mógł sobie tą gierka wyciągnąć, no niestety nie. nie działało to tak w ten sposób. No ale generalnie, no to co? Z, z polskich gier, no to pojawiło się Call of Juarez, Dead Island, które nikogo. I kto nikogo? Nie, <głos> Dodajle <Dylan Zabisa głos> tak. I Zabici się sprzedało, nie wiem czy czytałeś. No mówiłem. mówiłem przecież o tym w podcaście. I ile <głos> wtedy powiedziałeś? Trzy e, banki albo. Nie, A, 3... ale nie, bo teraz sorry, bo teraz się pojawiło w tym tygodniu nowe newsy. I nowe pojawi... newsy. <głos> nowe newsy. E, słuchaj, i e, nie ile się sprzedało kopii, tylko ile zarobili. Zarobili chyba 100 milionów euro i Czyli zarobili 450 milionów złotych tak plus minus, a, a grę wyprodukowali za 40 milionów złotych, czyli mają czystego, czystego zysku 400 a, idę, milionów idę, Ale to wyprodukowali masz na myśli w sensie tylko opłacenie kosztów, czy jeszcze marketing, czy i to wszystko? No nie wiem, generalnie jest a. tak, że 40 milionów włożył w Hot Aha, no to plus jeszcze, wiesz, na promocję. No tak, no ale powiedzmy, że ja nie wchodzę w szczegóły, ale na promocję też dużo bo czasami nie? jest naprawdę, że, że dwa razy tyle właśnie I chyba, koszt i produkcji, chyba... jest taki sam, koszt marketingu jest taki sam jak koszt produkcji, więc... Ale wy wygląda na to, że tak naprawdę chyba zjedli Wiedźmina a, właśnie, No, o, właśnie wyszedł też Wiedźmie, o którym nie mówiliśmy, wyszedł w maju no, i no. wyjdzie na początku roku, jeśli dobrze, wszystko a bo jeszcze był przecież spór... Z, sin, Namco. Pro, Namco Bandai, tak? tak. I, I kto tam miał wydawać w Polsce to? Tak. THQ? T, nie, w Europie na, na THQ THQ, i, Namco i, Bandai, i, i, tak. I w końcu się skończyło na tym. Tak, że się skończyło na tym, że Namko Bandai wygrał i chyba CD Projekt musiał jakieś odszkodowanie płacić czy coś tak w ogóle. Nie, zapłacił za cały ten proces i w ogóle był jakiś burdel. No bo wiesz, bo generalnie było chyba tak, ja tego nie do końca no. nie śledziłem, ale było tak, że przynajmniej wynikało to z tego co pisali zaje nasi zajebiści dziennikarze z branży. Że no, wina jest jednak po stronie CDPU, nie? Bo oni no. nie ogarnęli po prostu pewnej kwestii, że nie będą chcieli w pewnym momencie, żeby ich tam kobada i wydawało. No <grafy> po prostu I, no. Nie przewidzieli tego. No i to też mogło mieć jakiś wpływ na, na premierę na, na Xboxie, tak? Na, na, na początku, tak. A kojarzycie, nie pamiętam, która to gra. Pojawiła się na Steamie Polska. Dead Island chyba zabagowane, że wrzucili na steama Wersję nie pc tylko Xboxową. Nie, nie, to, nie, to była wersja beta, to nie była wersja Xboxowa, tylko beta. No mówili, że Xboxowa. Nie wiem, jako kojarzę, że właśnie. No, z, że w ogóle to, Z Dead Island był, był gruby. Jakby, że był fuck-up taki no, to, na mocy, I był właśnie, jeden właśnie z tym, że wrzucili nie tą wersję, która miała wyjść, czyli nie ten oficjalny release, tylko jeszcze chyba wrzucili, a że, że yy, z tą laską, z tą czarną laską, od nie wiem czego, co tam czarna laska miała. Nie. P purma? Purn, Dobra, ale chodzi, że jakoś coś z dziwką było, coś takiego, że, że taki gdzieś ktoś znalazł w, tych właśnie w, tych, w tej wersji, takiej yy, nie, niedopuszczonej do, do wydania, tak, tak, która pojawia się na Steamie, jakiś plik tekstowy, gdzie były opisane te wszystkie skile, i tam właśnie jeden się nazywał właśnie tak mega. Był taki seksistowski i tak dalej i z tego była straszna pompa, ale ludzie o tym napierdali przez nie wiem, chyba przez 3 dni. W końcu to jakoś ucichło, ale ja naprawdę nie wiedziałem w czym jest problem, ale teraz nie mogę sobie teraz przypomnieć tego słowa. Ale generalnie z Dead Island miał... no wesołe jeśli chodzi. Była dosyć wesoła sytuacja z premierą, tak, bo zawsze coś tam No i było nie zgrało. mnóstwo bugów, nie? No. No. Ale gierka, że zajebiście, sprzedała. I co, coś jeszcze, ten After For Insanity? In tak. Ale to, to jest słabo, no, Ludzie mówią, ludzie <OK> um na hyperze mówią, że zajebisty sukces, że udało się im to wydać. Że udało im się skończyć grę. No. no. no. no. To i... No to już nie polska gierka, ale totalnie po prostu pojebana akcja. Jak Dla mnie to ten wybuch, kurwa, Minecrafta w tym roku. No. No. no. Że to tak pieprznęło. I mi to przypomina, kurwa, Tibie albo jakieś, jakąś Ultimę, nie, że Gierka jest kurde, kujowa grafika na Maxa. No, ale chyba o to chodzi, żeby była taka A chujowa. A wszyscy w tym napieprzają. No to jest dla mnie fenomen. No, no to, to jest, jest fenomen. Nie, potrafi, nie potrafię po pojąć. Jak gadałem właśnie z tym naszym no to wytłumaczył się tak, że po prostu w dzieciństwie sobie za mało klockami LEGO bawił i teraz na nadrabia. No okay. bo to jest takie, to, bo to jest dali jak granie w no. Simsy, no, jak mm -hmm. dla mnie. No to jest takie, że dziewczyn... dziewczyna mogłaby w to grać, no. Simsy w 3D. No, no, to, ale chodzi też głównie o budowanie, tak? Że no ta, Raci, kum, kum. tak, widzieliście co tam ludzie robią, jak o Gwiazdę tak, no. Śmierci na przykład gościu zbudował no. Ja to tak. tylko lubię te filmy oglądać, nie, bo potem jak widzę taki film Jak gościu robi taki zajebisty świat To widzę jakim też jest No Life'em No A Autor tego filmu I sobie myślę no fucking way po prostu Nie, ja się w to nie bawię, to jest gorsza wowa moim zdaniem No jest, jest gorsza wowa. No naprawdę, ale rzeczywiście po prostu to co ludzie tam budują Ile czasu na to poświęcają to jest to jest coś strasznego. No. I to w kilka osób można grać po no, dwa, no, dwa, na, w takim no, świecie no, no. i moglibyśmy sobie wszyscy zainstalować Minecrafta i grać po sieci, sobie budować własny świat. Myślę, że... Świat wier... Bartka byśmy <suszy> go nazwali. Pierwsze, drugie, trzecie. <gry> Piętro, piętra, chcesz w wersji analogowej czy cyfrowej? O... Klasyka z podstawówki. <gry> <gry> Właśnie pokazałem mu palec. <gry> Dobrze. No. no dobra. No to ale, co? Co no. jeszcze się wydarzyło takiego fajnego? No nie. No nie. A no to... poza tym, że teraz więcej jest online pasów, które wkurwają ludzi. Tak, poza No Nam zwłaszcza ciebie, bo to... ty chyba używamy, kupujesz gry. No dosyć często. No. No. A myśmy w ogóle o Wii U? coś? Nic. Nie nie, muszę, nie. Że nie był to... bo chyba. Nikogo nie, nikogo... No, nie. Ja by, by, by by było po prostu wspomnieć troszeczkę. No. ale dobrze wspomnieliśmy, tak więc wystarczy. No. A w ogóle nie dojebani sam na <laughs> to później jak <laughs> wyłączysz to no jest dobra beka e... dobra Maciek, w co grałeś ostatnio? Oj. ostatnio, czy my mówimy teraz o grach, które nam się podoba znaczy takie nasze znaczy... no to powiedz, co no ci się okay. podobało w tym roku no to zaczynamy Macieja no. co, dobra, w co, co ostatnio grałem? no może w co ostatnio grałeś no dobra, no nie, no, osta ostatnio myślałem, że skończę z Planeter Conviction bo przeszedłem już ponad połowa, a to, to jest niezastąpioną nie pomocą. jest IGN z walk from można się zorientować, gdzie się jest w nie Mniej więcej ile jeszcze Rada. trzeba się męczyć. A, no albo patrzy w mentach zlukać. Tak, ale, ale generalnie a, jestem w takim momencie, gdzie ma, miał przemawiać prezydent. A i był zamach. Był, i Było dwóch kolesi, jeden był właśnie z jakichś tam spisku i oni gadają ze sobą, a ty kamerami ich namierzasz i podsłuchujesz w ten sposób i potem jesteś w jakimś budynku, bo tam goniłeś zabójcę. A eee... był zajebisty ten pościc za tym, w Waszyngtonie, tak? To, tak. tak? Jak tak, tak, coś tak. przeskakuje ten, przez tak. jakieś samochody, zajebiste Pościc był zajebisty, ale ja jestem teraz w tym budynku I tam, kurwa, napierdala Secret Service po prostu jakbym w horde grał w Gowie I nie chce mi się w to, to katować No i pomyślałem sobie tak, a, ogarnę coś innego A ponieważ graliśmy z dziewczyną e, w Dante z Inferno i w końcu się udało to skończyć nawet recenzja jest na stronie. Jest, jest. I nawet tam swoje pięć groszy wrzuciła na ten temat. Nice. Profesjonalni ode mnie. Eee, nie dziwię się. Też nie <laughs> dziwię. I słuchaj, i kurde, no skończyliśmy to Dante's Inferno i ten mój zajebisty współlokator mm, przyniósł właśnie Assassin's Creed e, swój Brotherhood. <śmiech> swój brotherhood, ej, słuchaj, to są moje ziomy no i mówię a, zobaczymy tego Assassin's Creed'a no bo tam jest spoko -Creeda. tak, jest spoko powiedzmy fabułka taka, że jak serial byś oglądał amerykański no lekko wchodzi no i odpaliśmy tego Assassin's Creed'a, ale niestety okazało się, że mój współlokator uwielbia rysować płyty cyrklem i <śmiech> nie dało rady go odpalić dalej, ale odpaliło mi się intro do gry to jest dużo. Tak i wiesz tam jest retrospekcje, są pokazane co się wydarzyło. Mi się przypomniało jak, jaka ta seria jest wyjebista i nie wytrzymałem i następnego dnia już byłem w sklepie i kupiłem własną kopię, kurwa, żeby zagrać. No i gram teraz w tego Assassin's Creed'a głównie, no. A i olałem w ogóle e, te Old Republic. Bo mnie tak o, no bo tak nie optymalizacja tej gry kurwiła Ale to się... na Maca robią chyba jakąś wersję, nie, bo jest teraz, że właśnie, kto robi Bioware? Tak? No. Powiedzieli, że teraz właśnie ta wersja na Maka, na Maka to jest to, na czym się skupiałem jeden z ich głównych celów. Żeby no to może jak tam. się pojawi, to wrócę generalnie do tego, bo gierka jest zajebista i jakbym miał na przykład podać jakiś tytuł, który jest grą roku, to bym powiedział, że zdecydowanie to, bo najwięcej... E, bo powiedzmy tak, nie zmienia wiele, ale wprowadza bardzo wiele do gatunku i zmienia ten gatunek, w którym jest całkowicie, nie? Jeśli chodzi o jakiś tam gameplay i... E, innowacje takie techniczne, no to tam nie ma tego, tak, bo to wsz wszystko wszędzie już było wcześniej, ale nie było tego w MMO i nie było tego, to MMO nie było nigdy tak, w taki sposób podane. No generalnie wygląda to w ten sposób, że można, e, powiedzmy, 3 czwarte gry, moim zdaniem, przejść samemu. Nie gadając z nikim, a skupiając się tylko i wyłącznie na zajebistej fabule. I to, jest, I to jest zajebiste w ogóle. I gierka jest taka, że po prostu może usiąść z tobą osoba, która nie jest wkręcona, i będzie tak oglądała jak film, nie? No to fajne. Że Ty biegniesz od akcji do akcji, ale zajebiste są dialogi, i moja dziewczyna właśnie ze mną siedziała i oglądała po prostu scenki. I mówiła, nie wiem, że historia jest zajebista, nie? Mm -hmm. e, no więc <coughs> ulałem tego Old Republic, no bo niestety gierka jest kujowa, na maksa zoptymalizowana. I dzisiaj właśnie też w pracy, to jeszcze do, do, do tej optymalizacji nawiążę. Rozmawialiśmy z kumplem e, o tym, jak ona jest właśnie kujowo napisana, nie? I jak to e, kujowo działa na tych wszystkich komputerach, ponieważ wymagania są takie tam mniej więcej, nie? Core 2 Duo, 2,5 GHz, 2 GB RAMu i jakaś karta hmm. graficzna, nie najnowsza. No więc ja miałem laptopa e, i3, 2,5, 4GB RAMu i 3 razy nowszą kartę I gra mi chodziło na lodę talak bez cieni I max miałem 50 klatek, średnio miałem 25, ale momentami spadało mi do 8 no, Więc no. jak ja sobie wyobraziłem, że jest naprawdę akcja taka, że to będzie fajnie wyglądało Bo są lokacje, które wyglądają zajebiście Wchodzicie do takiego pomieszczenia, no i co, ja będę kurwa, film poklatkowy oglądał? No. Zdjęcia będę oglądał w tym momencie <gry> z gry. No więc mówię, to jest bez sensu i czekam tak naprawdę, aż to poprawiam. Też mi się przypomniało, jak wygląda to z WoWem. Że na, na pudełku od każdego dodatku WoWa mać wymagania 800 MHz, tak. karta 32 mega i 256 MHz, powiedzmy, albo giga RAM. Mhm. No więc właśnie takie są wymagania na peceta. No i odlałem te, te Old Republic, no i gram właśnie teraz w tego Assassin's Creed'a i, i, i w... nadrabiam w zaległości No Tak, no bo, bo się przymierzam do tego, żeby Revelations potem szybko zakończyć Ucząc. i czekać już na, na trójkę. E, i, I co mogę powiedzieć? Generalnie, nie wiem, mogę mieć mylne wrażenie, ale wydaje mi się, że jest to gra jeszcze krótsza od dwójki. Jest. jest. E... Ale dwójka sama była bardzo długa. No. I tak, no była jest! Bada. Była go ja ja to się wydaje, że była naprawdę No i ja to pod koniec to byłem w opór już po prostu wkręcony. No. Bo mnie męczyła tam... Mam takie wrażenie, że... Im się udało w ostatniej chwili uniknąć tej sytuacji, która pojawiła się w Assassin's Creed 1C. Gdzie w pewnym momencie ludzie odpadali, bo już po prostu to było w opór nudny. Czyli po pierwszej godzinie? No nie! więcej się grało, no nie wiem. Nie wiem, ja Ale nie grałem w jedynkę, nie no, ale nie, no, w jedynkę? Grałem w jeden. No, ja, no to ja grałem może z 10 godzin w jedenkę i mówię, to już jest po prostu bez sensu W jedynka to jest taki... E Sandbox okrojony ze wszystkich tych dodatków, które sprawiają, że zapominasz o tym, że możesz robić byle co, i, albo coś konkretnego, ale generalnie możesz sobie biegać, nie? I to... No też było to, że misje się powtarzały, i to była największa... Uwagi, no i tak, ale... no i one były takie właśnie no, schematyczne, nie? Te tak. No. jak, nie wiem, w gt no powiedzmy, że powiedz tu, rozbieglał tego i... Wracaj. No i jeszcze zajebisty dubbing z tym olodrykskim, I z mm, tym... z Boryskiem. No, no. Bo tam był No ale tak? pomijając to. Nie, nie, nie, nie. Potem sobie grałem w tą dwójkę, no i dwójka mnie rozpieprzyła totalnie, bo e, już w momencie kiedy ja czułem, że ta gra mnie zaczyna nudzić, to nagle pojawiło się. Już nie, nie pamiętam kiedy to było konkretnie, tak? Ale pojawił się taki strzał fabularny, który mnie na maksa wciągnął. I, so, i, i fabularnie też się zaczynało zajebiście kleić i generalnie ja już wtedy poleciałem takim ciurkiem po prostu z tą fabułą nie quest za quest, biegałem tylko, żeby wiedzieć, co się dalej dzieje, nie? Mm. I sobie pomyślałem, że spoko, to jest zajebiste rozwiązanie, bo mogą być ludzie tacy jak Bartek, którzy lubią grę wymaksować, nie? I oni sobie będą tę grę maksować, ale jak ktoś tego nie lubi, to tak naprawdę napierdala do przodu, nie? Fabula. I Poznajesz zajebistą fabułę, historykę, mm. jesteś wkręcony, potem się okazuje, że i tak chodzi, jak zwykle kosmitów, nie? I ale... <laughs> papież jest kosmitą. No! E a w Brotherhood'zie mam wrażenie, i w ogóle mam takie wrażenie jak gram w Brotherhood'a, że Ubisoft trochę zjebał akcję, ponieważ e, poszli w tą stronę, w którą poszło Rockstar Rockstar ma taką wadę, że z każdą częścią i każdym dodatkiem do GTA przesadza Czyli na początku wypuszcza się fajną, zajebistą część typu GTA 3 mhm. którą wszyscy się zagrywają, mówią, ja pierdolę, jaka taka jest zajebista, jaki to jest skok jakości i tak dalej Potem pojawia się pierwszy dodatek czyli to jest Vice City, tutaj jest Assassin's Creed 2 no. i wszyscy mówią, ja pierdolę, ta gra jest jeszcze lepsza jest wyjebista w opór i potem się pojawia San Andreas, gdzie wszyscy mówią, ja pierdolę ta gra jest zajebista, ale już nie mogę i no, mam takie, mam takie wrażenie jest. grając w Brother Kuda, bo wszystkie te akcje, które oni dodali czyli właśnie zdobywanie tych wież no, odnawianie e, budynków, to jest coś, co ma mi zabrać mój czas i przytrzymać mnie przy tej grze, i zamaskować to, że fabularnie to jest dodatek. No, bo, bo tak, tam to jest, bardzo to jest jedno miasto, tam tak? się nie pojawia taka... więcej już nie, nie, nie jest się, jest w się w Ale jest naprawdę duży. I nie, no jest, no, jest, jest, jest duży sporo. i... E, jest powiedzmy dobra, tak, nie? ja no. mi się zajebiście grało w dwójkę, nie? I e, hmm. mnie bieganie po tych katakumbach i skakanie po belkach i tak dalej, mnie to bawi, nie? To zagraj sobie w Prince of Persia. E, no nie, właśnie chyba wolę Assassin's Creed'a, no i... Ale generalnie wiem, że na przykład przy 20 wieży Bordziów mnie będzie już po prostu kłuć strzelał. No, a niektóre są dosyć... E... bo raz, że one są coraz trudniejsze, mm -hmm. a dwa, że schemat jest ten sam. Rozpierdolić tego kapitana i spalić wieżę, nie? A potem odbudowujesz sobie załóżmy nie później, albo coś takiego. No, nie to, nie tak no. Tak I to jest I to jest do chodzi o Brotherhooda, że te budynki, które odnawiasz. Znaczy niekoniecznie, koniecznie, nie pamiętam, jak to jest z tymi straganami, znaczy straganami. Tam później no. do trawy, no. ale na przykład jakieś zabytki, które odnawiają, tak, tak naprawdę niewiele się zmieniają po odbudowie graficznie I kolejna akcja na przykład to, że się rekrutuje tych asasynów i ich tam wysyła, wysyła na jakieś misje, misje. Mhm. Kurwa, no w ogóle kogo to kogo? No To jest, wiesz, nie, ale... ja się boję po prostu tego i o tym mi mówił ten mój kumpel współlokator, że e, tamto jest heteroseksualne, podobno E, I jeszcze. Że jeszcze że Ludzie się te, zmieniają. te akcje, te akcje, tak. Że te akcje zostały jeszcze bardziej rozwinięte, nie? I właśnie jak się zdobywa już taką wieżę, no to potem trzeba tą, ten obszar utrzymać. Dokładnie tak jak było w San Andreas, że się odbijało e, jakiemuś gangowi dzielnicę, a potem trzeba było jej pilnować, żeby no. cię jej nie zajmowało. Ale... I bo, wiesz, brakuje mi tylko tego, żeby mi powiedział, no wiesz, w jeszcze musisz iść na siłkę, nie? No i ja już po prostu wymięknę w tym momencie, nie? bo y, odciąga się ludzi od tego, co jest tak naprawdę w tej grze istotne bo pomijając te wszystkie takie e, jebane akcje typu kosmici to ta fabuła jest ogólnie wciągająca, nie? To no nie jest tak, że to jest jakaś mega odkrywcza historia i tak dalej, bo ona no. jest sztampowana na Maxa, ale jest taka, że się przyjemnie w to gra. No, no to przynajmniej jest... ta część taka ta która się dzieje w renesansie. No to dokładnie. A to że co tak mogę do to Assassin's Creed po prostu być tylko w renesansie, czy tam dokładnie. Nie, bo... lewą, tak, a, być a druga opcja, pozytywna na przykład a propos takich pierdół czysto sandboxowych, to Flagi bordziów. Które jest zajebiście łatwo znaleźć, moim zdaniem, w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi odsłonami Z to do półdziel I e, sprawia to tyle, że ja jako taka osoba, która nie lubi tego szukać, to się. Kurde, mógłbym znaleźć te wszystkie flagi to jest raz, a dwa, że mnie to nie wkurwia, nie? że sobie myślę, o ja pierdolę, jeszcze flagi mam znaleźć, tak? że <grym> znaczy, generalnie te rzeczy, które oni dodali, one się stały bardziej dostępne, ale jest ich teraz mnóstwo, tak? Bo są misje poboczne, czy tam wspomnienia tego Obiektu 16, e, są jakieś katakumby do odkrywania, no są wieże do oburzenia misję asasynów do ogarnięcia, a oprócz no. tego jest jeszcze fabuła. I jest jeszcze jest ten jakiś tryb szkoleniowy, gdzie przepraszam tak. jakieś. No, no i jest i do tego multi jeszcze, nie? Więc jeśli się chce wymaksować tą grę, to jest to ma, tak ona, ona sprawia wrażenie krótkiej, nie? I fabuła jest tak, że tak, że tak, że tak, że jest że jest krótka. tak, krótka no, jest, nie jest, nie tak, stronka tak, tak, naprawdę tak, wyciągnąć... no, czy, na, na zajebis na gram.pl PL do ta czas gry. No jest. I to jest fajny pomysł. Ale to jest Brzyna dwa... z tego how, how long to beat. No ale wiadomo, nie, ale że to jest z czegoś pewnie, z żyna, ale generalnie jest to dobry pomysł. No nie? pomysł jest fajny. No to tam było 12 do 20 godzin, nie? No 10-12 chyba tak. No jeśli skupisz się tylko na fabule, no, bo na fabule. ja na przykład miałem naprawdę w tą mega czasu wyjebaniłem 40 czy 50 godzin, ale to dlatego, że robiłem wszystkie dodatkowe rzeczy, nie? Bo hmm. po prostu grę mam na stóp. No bo wiesz, bo ja. Jak Pat jak patrzyłem na te achievementy właśnie za a, zburzenie, nie wiem, na przykład spalenie tych wszystkich wież, mm. nie? One są osiągalne i to mi się też podoba na przykład w tej grze, że mimo to, Ja nie lubię po prostu generalnie tych piedu, sandboxowych, nie? Więc myślę, że jakbym odpalił Ale Noir, to mógłbym się... No w kurwi stronę. Ale to nie, nie. było dużo elementów z unboxowy, tak jak ci mówię. No nie, ale nie wiesz, unboxy. taki achievement wiesz, z tymi samochodami, no to już jest dla mnie po prostu pójście po bandzie, nie? Jest. Więc jest do sprzedania wie... jeszcze. <laughs> Piszcie no, w komentarzach. Więc Assassin's Creed Brotherhood, pozytywne wrażenie. E, zajebiste, zajebisty plus mają za to, że w genialny sposób, taki mocno se serialowy, no nie wiem, czy się jakbym odpalił kolejny sezon Lostów wręcz zrobili to intro z tymi flashbackami, retrospekcją itd. i tak dalej to było zajebiste, bo taka osoba jak moja dziewczyna, która widzi grę pierwszy raz na oczy, może się zorientować w ogóle o co w tym chodzi no. ponieważ oni e, fajnie to, każda kontynuacja Pokazałem. jest taka no, no przylegająca, nie? nie jest tak jak na przykład e, od, odpalasz, nie wiem Gilsy to, to takie jest, wiesz, no, tam wiadomo jak się Gearsy dwójka skończyły, nie? Ale hmm. trójka startuje, wiesz, z, z momentu trzy miesiące później, nie? No ale jest przecież ten filmik, który pokazuje się, co się działo wcześniej w girsach i można sobie go odpalić spokojnie. Można sobie go odpalić, tak. Tak, jest w menu. W menu, no a menu. ja nie odpalam filmików z menu. Ja jestem przeciętnym użytkownikiem, stary. Jak On jest wyjebane na środku. Ja gram, ja klikam single player, i poziom średni i napierdalam, nie? No nieważne. To jest fajnie pokazane i... coś jeszcze chciałem powiedzieć, ja zapomniałem. No nie wiem, co chciałeś powiedzieć. Wszystko przez Radolfa. No nie, no... Jesteś bo na my, my już nam napierdoliliśmy. No, mnóstwo rzeczy w tym Bradley w Chudzie i da nas tam jeżdża na tajemnicze. no, fajnie, że mogłeś po prostu na koniec jeździć po mie całym mieście, tak? Że nie tylko... <grym> A, nie co to... Nie no. sobie że sobie mogłeś wszędzie się przemieszczać. No ale no, to i... chyba dlatego to odpalili, że Było ten Rzymy jest duży. Tak, ale też jeszcze fajne jest to, że możesz... Pomijając to, że musisz wysłać tych asasynów na jakieś pierdołowate misje, na przykład Możesz do, do, do Moskwy, taką... która jest w Polsce. No. Tak. Pomijam już to albo, że to w ogóle się nijak ma do, do mapy to, że właśnie możesz ich przyzwać do ataku, tak jakby wiesz, zrekrutować i później mm. jest dużo, to wie... Znaczy czasami po prostu ułatwiają, przyspieszają całe stacje, no, tak? No, bo, bo, bo tak to... nie, tak sobie nie z nimi, ale po prostu przyspierają to wszystko. Tak, że po prostu wysyłają na Oni się lot. przydają przy tych pieprzonych wieżach. Jak trzeba zlikwidować mm. kapitana czy to tam No, możesz wysłać tylko jak... Ty sobie no. idziesz lekka bałs, nie, oni wszystko... Co I chuj. No, a ja będę grał niedługo w Revolution, jeśli się pojawi u mnie w domu, bo zamówiłem już. Zamówiłaś? Tak? tak, zamówiłem, bo była na game oczywiście promocja, gdzie zapłaciłem za tę grę 24 funty. To, a co sprowadzasz? gdzieś? Yy, tak, żeby sprzedawać później mm -hmm. dwa razy dalej. Nie, ja po prostu kupiłem dla siebie, tak, i... bo 24 funty to całkiem dobra cena, prawda? Cała no. grę, która miała promocję... Yy, premierę... Promocy. No, też była na promocji, tak. Która miała premierę niedawno i gdzieś się zatrzymała na granicy, nie wiem gdzie. Oczywiście stówki kosztuje w Polsce, no. w okoliczjach. No. no to tam zapłaciłem 120-130, no to spokojnie. I czekam ciągle i mam nadzieję, że już niedługo zagram, bo z tego co wiem, te opinie dzisiaj z Radofem rozmawiałem o tym, że są dosyć podzielone, jeśli chodzi mm -hmm. o, o... No problemu. generalnie, generalnie też słyszałem, że podobno fabularnie jest, bo I generalnie jest No, ja w słyszę, sensie że... A niektórzy się zachwycają, że jest w ogóle zajebiście no. i że czekam teraz na trójkę, bo będzie... Ale będzie dobrze, ale mi się wydaje, że to jest po prostu taki ogólny sygnał, że gierka jest ogólnie niezła, nie? Bo jak coś no. jest dobre, to się znajdują zawsze osoby, które mówią, że jest na Maxa chujowa, nie? No tak. Albo no, no, w drugą stronę też to działa. Nie wiem, no w sumie chyba główny zarzut jaki słyszałem, to to, że to po prostu kotlet i tak naprawdę nic się nie zmieniło, nie ma żadnych nowości. Bo wiecie jaki jest moim zdaniem ich błąd? Że oni nie dodają do tego Assassin's Creed 2 Brotherhood. Bo jakby, a, bo opcja jest tego typu, że jest tak, jedynka no. dwójka, gdzie się pojawia renesans dwójka, dodatek Brotherhood gdzie jest kontynuacja tego renesansu dwójka, dodatek Revelations gdzie jest renesans i jeszcze to średniowiecze i już jest zamykanie tego całe, tej całej przeszłości, nie bo tam się mhm. na końcu e, okazuje, że ten... e, nie wiem, czy mogę zdradzić no powiedzmy zdradzę, bo mi już nie? zaspoilowano nie? w domu e, więc generalnie jest tak, że ten cały Desmond w trójce ma flashbacki i mu się wszystko jebie no, to prawda. w głowie od tego, od tego animusa. animusa i obiekt 16 pojawia się w jego podświadomości i mu pomaga dojść do siebie, nie? żeby też nie skończył no, tak bo jak on. Tak, on jest w piączce, tak? Tak. Biega po tych jakichś planszach i masz pla w tak kuzle i, jak z portalu. Tak, i on przez cały czas stara się rozkminić sposób na coś tam, nie tak mhm. to określam i kończy się gierka tak, że on się budzi i mówi Dobra, to już wiem co mam robić, nie? I w trójce mamy grać po prostu tym desmontem Co za chuj, Więc... Y, ja jakby patrząc, patrząc z takiej perspektywy powiedzmy e, nie, nie do końca gracza, no to jest to zajebisty zabieg, nie? Tak sprzedażowo No, no bo zrobili tak zwany ten cliffhanger, nie? No Że po prostu koniec I czekałem wszyscy na trójkę, nie? A tak patrząc z perspektywy gracza, to faktycznie to chujowo, nie? No, tak. ale poza tym oni chyba za, za duże tempo no, rzucili, bo co roku wydają kolejną część, więc to jest trochę naprawdę no, na takie dobre na tym studio. Samym, wszystko jest na tym samym silniku. Tak, i tylko dodają jakieś pierdoły, ale wiesz, rok na przykład gdyby poczekali, to mogliby wiesz, spojrzeć na to trochę wiesz, z większej perspektywy i może usprawnić niektóre rzeczy. Fakt, że ta gra jest naprawdę już bardzo dobra i to jest tylko podciąganie niektórych strun, tak, dopieszczanie mhm. elementów, ale no taki oddech by się przydał myślę w tym momencie. A, wiem, no. wiem, wiem, wiem, o czym zapomniałem, bo kurde, zapomnę. I jedna rzecz mi się jeszcze nie podobała, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. W dwójce i w jedynce, było tak, że co jakiś czas kończyła się sekwencje, nie? Kończy się, kończy się sekwencja, jest ta pełna synchronizacja i wychodziliśmy z tego Animusa i on ja tam mówi, no, zajebiście, no, dobrze się czuję, e, mogę wracać, nie? No i mogliśmy sobie pochodzić. A teraz, dostajesz jakąś idiotyczną wiadomość, na skrzynkę swoją mailową, i pojawia się info, że aby yy, przeczytać wiadomość wyjść z Animusa Musisz odpalić menu, nacisnąć wychodzę z Animusa Potem musisz napierdalać po tej kryjówce Przeczytać wszystkie maile <śm> I możesz wrócić do Animusa mm. to, to I jest... i Dla mnie to jest bez sensu, bo dla mnie zajebistym właśnie przerywnikiem Który sprawiał, że ta gra była nie do końca sandboxowa mm. Było to, że ja nie decydowałem o tym, kiedy ja wychodzę z tego Animusa bo w tym momencie to się okazuje, że ja mogę siedzieć przez cały czas w tym animusie mm. i na dobrą sprawę, mogłem nie poznać tej części fabularnej poza nim, nie? Mm. jeśli jest jakaś. Jest, Ta no. Fabule, tak? No, gdzieś nie wychodziło. Spółczesność. Żeby... Spółczesność. No, w... Znaczy tam. nie, no wyszedłem zrobić achievement chyba. Tak, <laughs> no właśnie, ale żeby tam to są gadki, wiesz, w ogóle gadają coś tam, jakiś typ No to tak tam, sposób... tam podchodził do tych ludzi, a to wtedy jak wyszedłem, żeby zrobić ten achievement. Ten I to achievement, też, jest, i też jest dziwnie zrobione, że jak jest się w tym e, świecie rzeczywistym, tak, to... Wszystkie akcje wykonuje się jednym guzikiem. Naciśnij no, dowolny to... klawisz. No, <gryw> I tam to tak. przycisk, nie? I tak sobie myślę, kurde, jakaś różnica, nie? W tym momencie to co? W XXI wieku są idioci, tak? Uproszczone jest wszystko, bo konsolidacja, tak, gier. No się tak. mówi. No to tak, takie są mniej więcej te moje przemyślenia na, na temat Assassin's Creed'a. w no, Coś jeszcze kurde grałem. No nie, no tam w Fruit Ninja. No to się, to się nie liczy. Bierzesz udział w turnieju, tak? No będę grał do tego, ninja. No i to, to tyle by było. Ty, to, ty masz więcej do powiedzenia w co grałeś. Ja grałem w Bulestorma, no. grałem <laughs> Ale też grałem, bo szykuję się, ja jestem mega zajerany HD Collection, tak? MGS HD Collection. HD Collection powinienem powiedzieć. No. I, I przypominam sobie mgs y które mogę sobie przypomnieć grałem na PSP w pierwszego MGS-a który jest ciągle mega zajebisty, pomimo że tego, że wyszedł 15 lat temu, w 98, coś takiego i ciągle jest spoko zajebisty. Fakt, że jest zjebana mechanika w niektórych momentach, ale myślę, że gra jest naprawdę spoko. I tylko co tak naprawdę dłużej grałem i na czym się skupiałem. No i to wszystko. A rado. Z e, na również. No bo my w dziwki łoiliśmy jest... jak suki i wczoraj multi staliśmy, no. tak. Ale, a, bo ty masz live'a teraz kupiłeś no, i teraz możecie grać. Ej, to może się ustawimy. To może ja też kupię teraz Storm i w multi wygramy? Nie, bo ja je sprzedaję. M Właśnie mogę ci sprzedać nie... moją kopię. E... No, tak, ty... a za A co ile dasz? Nie wiem, musiałbym się zorientować w cenach na Allegro. No, <laughs> to... To... Cię zbił trochę w dół. O, Bartek zaszczył. <laughs> Fejsy ci rosną stary yeah, i zaczyna śmierdzić No i zaczyna. No otwieram Aquapark park pod No, no, już nie Bartłomiej Żarek, tylko Bartę. Ba, Bart. Bart. Bart... Bartolomeo Blumstein. Dokładnie. No. no, no. A przecież jesteśmy w dobrej dzielnicy. No, no, bardzo, no. bardzo dobrej, to w samym sercu no, no. tego getta. Get no. <laughs> oh, no, pięknie, o... pięknie, Muszę zadzwonić do wujka w Izraelu. Wyślę <laughs> <laughs> ci pieniądze jakieś. Wyszli Gent! Wyszli Gent! Czy jest tam połowa tych, tych starych Żydów Mówi po polsku tak naprawdę że Słyszałem no historię, tak. że jak idziesz sobie tam po ulicach Jakieś, nie wiem, Tel Awiwu I, i jesteś jakimś turystą z Polski I coś tam, jakiegoś starego Żyda Podchodzisz do niego i, i coś, próbujesz o coś zapytać i, I nagle się pyta, skąd jesteś no to mówisz, że jesteś z Polski na przykład I on nagle zaczyna ci napierdalać po polsku I, i w ogóle O, mieszkałem tam, ale Niemcy przyszli I zajebali mi rodzinę <śla> Taka historia, nie, nie dzień jak codzień <śla> No i tak chyba mają. No, no, radę, co grać Nic no, już nie grałeś. Nic w ogóle więcej nie grałem, po prostu chcę przypomnieć, ale. Co ostatnio ściągnąłeś, powiedz, na terenach? <grym> A najlepsza gra roku, według gra Ja próbowałem ściągnąć, znaczy ściągnąć e, z, ze Steam'a, zainstalować sobie, bo e, portal 1. Ale jakoś przerwało mi pobieranie. <grym> Aha, czyli nie pograć portal 1. Ale portal 1 nie jest taki zamek, co wciągają. No ja chciałem sobie po prostu zagrać. Tak ja jak to chciałem to coś próbować. kupić na tym, na live, bo za 800 punktów jest do kupienia, mhm. więc w sumie to wychodzi, nie wiem. Trzy deszki. No, deszki. No, no, no, 15 zł za dużo. Mhm. <laughs> Spoko. Nie, no bo, bo mówię, eee, no jak będę grał w tego portala dwójka, to... ale będziesz grał w portala dwójka? No. A no, jak no. bardzo chcesz to zagrać? No, no a widziałeś, widzieliście w ogóle trailery? Jakie są? Obczajcie no, te trailery, są zajebiste w ogóle. Nie mm -hmm. wiem, ale na grach planszowych goście, gość naprawdę dużo dobrego napisał o właśnie w portalu no. w, sumie, w sumie rzeczywiście nie dziwię się, że ta gra wybiera takie dobre... No i podobno, uh, podobno tak, ludzie się podniecają y, y, tym dubbingiem, który tam jest, mm -hmm. fabułą, że jest w opór zajebista, gameplayem i koopem po prostu, nie, no, ja kurwa, ja po prostu to by... Od A do Z wszyscy kwalą po prostu tą mm -hmm. grę, aż jestem zdziwiony, ale jak zobaczyłem kilka, no z trzy, bo on, Valve wypuściło chyba z 20 różnych trailerów do tego mm -hmm. I każdy jest po prostu z takim jajem zrobiony. No i nie wiem, jak film Pixara normalnie. Takie masz wrażenie jakbyś Wally -E oglądał po raz drugi, tylko jeszcze śmieszniejszy, nie? Panie, święć nad duszą, święć nad duszą, Steve'a Jobsa, świętej pamięci, który umarł i odszedł do nas. Jego Dobra, ciało że... zostało skremowane i co. moja ulubiona gra 2011 roku to Portal 2? O której? <śmiech> albo, albo ten, e, e, Tor, a twoja? E, moja ulubiona? To czy które grałem? <grym> Nie! No. Pamiętaj, że jesteś podstawa, Polsce. No. gry po trailerze. Skyrim? Nie no, <grym> I to Deus Ex chyba. Ja w te, które grałeś, tak. No, to no, Deus Ex. No. No, Bartek Listowanie. to Gears No ja pewnie Gears bym wybrał ale jeszcze jest opcja, że... Alienware. Tak, to też. Ale nie, bo naprawdę było dobre kim kariery i w których no, nie zagrałem w których Gilsy... Nie, chyba jednak wolę Deuseksa postawić. Gilsy bardzo mi się podoba, ale chyba ze względu na moje Powiem, RPGowe powiem, powiem wam, że roboty. po tym, co wtedy graliśmy e, nagrywając e, bioga w Dousekza, to jakbym go przeszedł, to też bym wybrał Deusa, jakbym miał do wyboru Gilsa no. albo Deus Sexa, bo Gilsy ktoś właśnie też dobrze chyba w hyperze e, powiedział. Są kurwa nudne po prostu. Już to strzelanie jest nudne. No, jest tego za dużo. Ale no, kurwa, ja, ja polubiłem no. gipsy dlatego, że było fajne multi tak naprawdę. Że dobrze się bawiłem przez kilka dni, to na no kurwa, nie posiedzi więc... Ale też już, na przykład widzisz, ja też pograłem trochę w multi, ale już nie czułem takiej kurde zajawki jak przy gipsach w WC. Że mogłem siedzieć i siedzieć i siedzieć i napieprzać tą hordę i napieprzać. No spodziewałem się w ogóle zupełnie czegoś innego, nie? Że mnie po prostu wciągnie tak na maksa. Tak A... A właśnie, ja myślałem też, żeby sobie kupić, a propos takich gierek Halo Reach. Z tania kolekcjonerka na Maxa, a w ogóle w Saturnie. No. Edycja kolekcjonerska taka, że masz pudełko uh -huh. metalowe takie duże, tam jakieś dodatki i tak dalej, dwie stukki kosztuje. To ciągle chyba za dużo. No jest to dużo, nie, ale jak na kolekcjonerkę to jest spoko. No. A w na konsolę? To... Hmm, samo Reach kosztuje 5 teraz. 55. G gdzie? Na no no to widzisz to, ty wspierasz y, złodziei Wiem Ty nie, nie wspierasz złodziei internetowych, to wspierasz złodziei po prostu takich zwykłych Zwykłych Na podwórku, którzy handlują no. używkami, złymi, to ludzie no. są. Czyli. dobra, no okej, okay, czyli co? Ty no nie, nie wiem, może... no nie wiem, bo... na no co ci się, się da... najlepiej grało, no? Dobra, no pokemony, no Okej, okay, nadałeś to nowa. Nie ów mi o no. Pokemonach. <laughs> Pokemony ostatnio grałem w... Na, tak widziałem. A A? No, A. No. Ale to wtedy kupiłem... Miała Miała jej... się Wiem, jak spiłem jeszcze potworki. Właśnie, bo już mi się nie chciało. Mówię, Radom <laughs> weź mi przejść. No dobra, i Radom mi przechodził. Uh, nie wiem, gdybym... Chyba... Gearsy były naprawdę zajebiste, bo mi się fajnie podobały i byłem mega nahajpowany. Fajnie, się podobały. <laughs> fajne mi się... Były fajne i mi się podobały. I naprawdę byłem mocno nahajpowany na to. Na tego szpila był z Radolfem zawsze mu. Radolf też była strona na no, no, ty też tak, byłeś no. zresztą ostatnio. Ja też byłem, no kupiłem konsolę, tylko po. No powiem, właśnie, więc. Żeby eee... gift ogarnął. I Jaki byłem zajarany, w ogóle wiesz, że gość mi jeszcze Gipsy 1 i dwójkę dorzucił, nie? Wy przejdę sobie kolejny raz, nie? Na pewno, nie, a potem odpaliłem jedynkę, nie nie, kurwa, nie gram. To nie jest to. Nie stąd, jest to jest zgubniane. A... A... Tak. Wakacje, wakacje myczyliśmy jedynkę. No czyliśmy dwie kilogram. ale ja w kopię grałeś. No. No. no kurwa, ci po prostu suki. No. Chcieliśmy ją no dwa razy przejść, żeby jeszcze coś tam zrobić. Nie no. wiem, ale chciałem Batmana zagrać, który wyszedł jeszcze w Skyrim i przy, właśnie w tej y, w, tym, w tym zamówieniu, w którym jest Creed, jeszcze do mnie leci Dark Souls. E, więc... no i to jest na przykład gra, w którą ja bym zagrał z tego co nie grałem w tym roku. No, no. Dark Souls, bo, bo słyszałem, że po prostu miecie. E, też właśnie takim, tym, tym o czym mówiłem odnośnie tego Old Republic mhm. Że jest dużo rzeczy nowych, no. których nie było nigdy wcześniej w żadnej innej grze Ewentualnie której inni bali, których inni baliby się dodać nie, do gier I takie jest pójście trochę po bandzie i że to jest po prostu zajebista nowa gra Którą może nie każdy kurwa zrozumie, ale jest zajebista, nie? jak ktoś już gra dużo no właśnie ja na to czekam i. No, d -d -d kawał, sobie to Myślę, że spokojnie, jeśli, bo problem jest chyba Darsoff jest, e, jest taka relacja kochaj albo rzuć tak standardowa, że albo no po tak. prostu zajbi się się, zakochasz tej bo stwierdzisz, że jest, że ten poziom trudności jednak e, nadaje tejże smaku, że ma pierdile różnych rzeczy do odkrycia i spędzaliśmy nim naprawdę mnóstwo czasu albo stwierdzisz, że kurwa jest naprawdę uber hardkorowy i pierdole, to rzucam to w kąt. Więc no, chciałbym to zagrać po prostu i myślę, że jeśli spodoba mi się Dark Souls, no, to spokojnie, mówię, to rzucić jako jedna z najlepszych gier, jakie było w tym roku. Ale trudno jest wybrać, bo. Ale to naprawdę. Powiem w, w Twoim wypadku po prostu tytuł najlepszej gry 2011 w połowie 2012. <śmiech> Właśnie, <śmiech> Musicie bo... trochę poczekać, Bartek się wystrzela kiedyś do tak, tytułu. Kiedyś, kiedyś w końcu je przejdę i powiem. Ale tak, to generalnie właśnie Gearsy, bo to chyba chyba... Bo naprawdę nie grałem dużo nowości w tym roku, tak? I w sumie masz rację, że rzeczywiście bardzo, bardzo dużo było dobrych gier, które wyszło. No i, i... szczególnie teraz w ostatnich punkach... No pójdzie. ja na przykład, ja na przykład jak to... E, kupiłem to PS3 kolerne, to... Miesiąc wcześniej chyba, nie pamiętam kiedy się pojawił Mortal Kombat ten nowy W czerwcu chyba W czerwcu, no jakoś w lipcu kupiłem PS3 I kupiłem sobie tego Mortala, bo słyszałem, że jest zajebisty i w ogóle powrót do korzeni mm. I my w niego cieliśmy z kumplami do października mm -hmm. I to tak, że mogłem grać tylko w to, no Mortal na przykład nowy przez większą część tego roku, wydawało mi się, że jest no jest to na pewno gierka, o której warto też powiedzieć. Jest no. zajebista, jest taka, że zrobiliśmy imprezę, w ogóle wszyscy się najebali i potem kurde odpaliliśmy PS3 i kurwa ludzie cisnęli, żeby przejść tam, nie? Kana, nie? No. Więc no jest niesamowity klimat, po prostu odpala się grę i wszyscy co pamiętają no. pierwsze trzy części z dzieciństwa, no to czują się jak u siebie, nie? No To jest fajne. Tak. I, I w dobie tego, że Tekken na przykład jest na Maxa chujowy, nie, no to genialne, bo ja, ja wątpiłem w ogóle, że kiedykolwiek jeszcze powstanie jakaś e, bioska, która jest sensowna, bo na przykład dla mnie taki Street Fighter 4 nie jest sensowy, nie jest. bo e, nie, nie, go trzeba być po prostu no-lifem, tak jak do Minecrafta. Nie. Albo trzeba być e, Azjatą. No tak, no musisz <głos> zakupić arcade-sticka i grać w tylko w Street Fighter'a. No. Co, co, co robić, nie. Gram Street Fightera, nie? No zajebiście stare, słuchasz jakieś muzyki. No nie, nie, wiesz, bo. Soundtrack. Tylko Soundtrack. To fan, nie? No i lubię. Może jakaś dziewczynę lubię jak.. jak on to, jak to mówi chciecie. Hadouken, nie? No, Haduken. Haduken. Nie? Moja muza Haduken! <laughs> Hadouken. No, no więc e, tak, Mortal Kombat jeszcze w tym roku był dobry. E... Ej, dobra to właśnie ten portal. E, Mortal Kombat. Chcesz w styczniu wyszłaś takiego fajnego teraz nie miał sobie Teraz Batman, który wszyscy się totalnie spuszczają nad hmm. tym. Ale na, na tym ba Batmanem, szczerze mówiąc, to tak. E, boję się boję się A. trochę tego Batmana i... E, nie wiem, graliście w ten Arkham Asylum? Tak, ja grałem, przyszedłem, stalokowałem. Stalokowałeś, mhm. no właśnie, ja grałem w tego Batmana i on mnie rozpieprzał, Część, ale nie do końca, ale nie do końca to poczułem, no, nie? niestety. Bo nie, nie wciągnęło mnie tak na maksa. Niestety. niestety. No, <śmiech> okay. co tutaj jest? No i co, jeszcze przecież był Skyrim, wyszed, no, wyszedł, wyszedł, wyszła Forza Skyrim, Wyszedł, no, ten no, Forza. No, Assassin's Creed, tak, w końcu ten, o którym mówiliśmy, Revelation Uncharted trójka. Uncharted, trójka. No, trójka, Uncharted, trójka niestety się nie wypowiem, bo jeszcze nie kupiłem, ale pewnie w końcu to zrobię. Ale Ponieważ... też właśnie dużo ludzi mówi, że, że jest y, gorsza niż dwójka, na przykład. Że, że wiesz, to jest kolejne. No mówią, że fabularnie jest fajna, a gameplay jest y... taki nudny jak w gif mówią. Że jest Że jest, że jest jakby przeciągnięte coraz wyżej, jakby coraz bardziej sta staje się filmowa, przez co jakby zatraca to, że jest grom, Jakby sens no. tego wszystkiego. Że... Mi na przykład w Uncharted zawsze brakowało skakania i takiego, wiesz, czegoś Takiego jak w Tomb Raiderze, nie? Mm. Platformera takiego. takiego. No bo to jest zajebista rzecz taka, która dodaje takiego klimatu. Wiesz, to tak jak jest Was w Assassin's Creed, nie? Że zwiedzasz te katakumby, mm. czy te kościoły, podziemie, no. jakieś i tak dalej. To jest zajebisty motyw. No jest fajny, ale to jest właśnie I Ale, ale właśnie a propos Uncharted, no to może nie jest gra z tego roku, nie? Ale właśnie w tym roku zagrałem w dwójkę. Mm. Która, jak ją odpaliłem, no to pieronujące wrażenie na mnie zrobiło. Ciągle. Jest zajebista po prostu, dwójka jest, ja nie, jak ona wychodziła na PS3, to ja tak niespecjalnie to rozumiem, bo wtedy jeszcze tak bardzo byłem za, za Xboxem i w ogóle eee, No ale robi kurde takie wrażenie, że opada szczęka po prostu, jest zajebiście zrobiona no i polski dubbing oczywiście, bo Berek Team, team? trzeba wyłączyć od razu, trzeba odpalić oryginał. Bo, bo Berek Team no nie, no, no, tam, nie. Jak się nazywa ten wziomk, który podkłada oryginalnie i jest w ogóle aktorem do tego? Nie, nie, nie pamiętam, byłem... ale wiem, że w pornosach. Ale... A to dobrze, to dobry aktor jest. Ma dobre, dobre ruchy bioder przynajmniej. No. <laughs> przynajmniej to dobrze ogarnia. Dobrze gra biodrami, nie? <laughs> Ale też mogliśmy mówić też o grach, które graliśmy w tym roku, ja w tym roku naprawdę dużo nadrabiałem i właśnie ten bar Barkan. Batman był naprawdę spoko, mnie to było jeden no z my... najlepszych gier tej generacji. To jest mnie, mnie to, to... to jest z tych roku, w tym roku no to jeszcze Red Dead Redemption no, dla mnie. No bo my A mnie totalnie tam. po prostu tak zlałem Red Dead Redemption, że aż przykro mi się robiło. Kupiłem tą grę mówię, o kurwa, zajebista gierka, nie? Coś lepszego jeszcze od Colu Juarez i potem odpaliłem <laughs> i potem, ale mówię o tym od dwójce, od nie? O no. tym, jak to był? Bounding Blood, tak? No, czy, czy... no, no coś, Kuda, takiego. coś takiego. No, Bounding Blood. No i odpaliłem i niestety zobaczyłem, kurwa, kolejne GTA, tyle, że zamiast taksówek mam Diligence, a zamiast Ferrari mam konia, no i... i... Tak średnio mi się, kurwa, w to chciało grać, a wolałem w Mortal Kombat sobie grać, szczerze No niestety. No. A jeszcze w co grałem? Grałem w Killzone'a dwójkę. Mm -hmm. O, właśnie. I Z... też wyszła trój trójka? Wyszła trójka w tym nowym. I w tym samym, samym czasie, kiedy wychodził bulec. No. No właśnie. i chyba go zjadła też trochę. A... Bo... Killzone. Killzone... W polskiej w ogóle jest... no trochę lepszy. <laughs> <to jest>. Nie <laughs> no, wiadomo, nie? Ale wiesz... Killzone ma coś takiego, że mimo tego iż jest taki bezpłciowy jak dla mnie zupełnie To nie jest taka gierka jak Halo, nie, że ona jest pierdole Halo kultowa, nie? No. Killzone to jest taki Ej, Halo killer, nie? <laughs> ja Wiesz, to nie. jest tak, jak wypuszcza Samsung albo Sony telefon i mówią, że to jest iPhone killer, nie? To, ale to zawsze a, oni są iPhone killerem, a nie iPhone jest y, Galaxy S2 killer, nie? No No i... E, jakby Killzone 2... Zajebiście pozytywnie, nie? To znaczy, że grałem w jedynkę mhm. na, na, ten, na PS2 i dla mnie to była taka gra, w, w której w ogóle mam w dupie fabułę i generalnie cały ten setting jest na, na maksa naciągany i wiadomo, że wymyślą postacie z czerwonymi oczami, bo to jest najłatwiejsze i generalnie kogo, nie? No, ten Cały killzone. A dwójka jest taka, że od początku czujesz jakbyś był wrzucony w wir walki? Czujesz, że fajnie jest dowiedzieć się co będzie dalej i że jest jakaś intryga w ogóle, większa za to i tak dalej, i tak dalej. No ale też w pewnym momencie zlałem tą grę, bo no niestety ta mechanika cała i jakby ten gameplay jest trochę obsysający. I nudne to jest, no to jest taka prawdziwa strzelanina jak na PC pecetach były no, na początku lat 2000, nie jeszcze takie strzelanie, że się biegnie korytarzem i masz wiesz, jasną wytyczoną ścieżkę tak naprawdę. Jak, o czymś jakbym w Medal of Honor grał ale Salt, nie? No, to no. nawet 99 tam 9. powiedzmy. 2003 Albo pierwszy. Pierwszy, no. Nie, no to ten coś, ten coś w tym stylu, nie? Początek, ten przełom. no Jeszcze w ogóle w tym roku wyszła gra Legenda, nie? Z Book'em. No. Nareszcie, bo po ilu latach? No, no. i no, ile lat. No, no i to, co było zajebiste, to że jest po prostu mega chujowa. No. I naj najbardziej mnie śmieszyło to, że oni wypuścili potem konwersję na maka. I nawet tam branża, która pisze właśnie o aplikacjach na maki, na iPhone, to właśnie ludzie, nie nieznający się specjalnie na grach, pisali, że podobno jest mega chujowa i nie polecają nikomu kupowania tej, tej gry. Więc no udało im się, no, no, no tak? Udało im tak. się. No i był wielki kop. Ale też takim fajem był trochę. Nie, po, bo dobrze, że Nuke Duke, Nuke Duke, wyszedł, bo on pokazał jakby tą wielką przepaść, jaka ile wydarzyło się w świecie gier mm -hmm. podczas wtedy, kiedy ona powstawała. Jak to bardzo jest jak ta gra jest bardzo oldschoolowa i ma właśnie ten swój jakiś klimat, tego co wiem. Ale też um, wychodzi ta sama mechanika no, w Jak gra jest chujowa, to wtedy mówią, że ma klimat, nie? <śmiech> Żeby jej za ma bardzo ma old nie... Po... No, ma oldschoolowy klimat. Ma klimat, nie? Wiadomo. Ale no i to jest dobry przykład, że, że jednak nie, nie wszystkie trupy trzeba odkopywać. Tak? Że, że warto, żeby jednak ten duke został tam, gdzie został, czyli w pamięci gracza. Albo odkopywać w jakiś fajny sposób. Jak, Widzisz, mod, jak Albo jak... larę. No, to raz, albo mi się pod. Ja miałem też na myśli to, co e, robi się z przygodówkami. Na przykład Secret of the Monkey Island. Gdzie masz po prostu nową grafikę, i możesz sobie w każdym e, momencie zrobić e, taki flashback w i zobaczyć jak to wyglądało na początku lat 90., mm. nie? W Pixelozie. Mm. I sobie wyobraźcie, że mielibyśmy Duke Nukem 3D. Na Unreal Engine, na na Unreal Engine no. i naciskacie no. sobie Select czy dam back i nagle wam wraca do tej Pixelozy. Ale macie tą samą grę, nie? Mm -hmm. No i to byście w jakiś sposób To by zajebiście poszło. Tak. Ma, jeszcze na jeszcze na, na albo na właśnie no. No. Ja bym na pewno skończył tego z danego No tak to nikogo, bo. Jakby to wszystko się przejadło, to, to całe, nie wiem, te do kupie i tak dalej, więc. też, no. <grym> że też trochę gracz, jakby. Nie wiem, że to duże słowa, ale też coś takiego, że, że tak gra, która się sprzedała kilka lat temu, już nie ma prawa bytu na tym mm. rynku, który jest teraz. Z takim poziomem w sumie No. Podobnym fejlem był kurwa ten homefront dla mnie hmm. i też mega chwilę. Chyba to mam. <grym /ślepne> <grym /ślepne> nie wiem, ma. ma. bo nie, jak kupowałem teraz tego Xboxa. To sam Brothers in Arms coś tam? Mhm. <laughs> Bo tak, zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, Macie mówi, oj kupuję Xboxa, no to dawaj, nie? Dobra, wyczeniłem takie jakiegoś nie. No dobra, a co tam jest? No wyśle Ci link. O, typ daje gry, tam Gearsy, coś tam, coś tam I ten właśnie Brothers in Arms. Brothers in arms i strzelliśmy się o co chodzi tak. Ty ale kurwa Maciek, o czym jest ta gra? Coś tam, coś tam, tak? Kurwa, nie wiem, jakiś battle, coś tam... No! I coś z frontem, nie? My tak siedzimy, kurwa, co chodzi? Ale w ogóle, wiesz, te gry są tak, wydają się, opurkujowe. Nie nawet nie włożyłem ich ani razu do napędu, nie? One leżą... Nawet mi się ich nie chce wystawiać nigdzie. No, no, mówię, są bez sensu po prostu. I wiesz, tak ostatnio, mówię, szukaliśmy z dziewczyną jakiejś gry, w którą mogliśmy zapograć tam w tej kolekcji, nie? Zapatrz wpływam. giryce. No dobra, nie, nie, no to mówię. Zobaczę. Brothers in arms i ten frontlines to się chyba nazywa. No i tak, wiesz, od, odwracam pudełko, nie? Patrzę na te układki. I tak mówię. Kurwa ten koleś to jakiś pan <grym> Kurwa, same ciągi. <czołgi. grym> po prostu mówię, ja to, Battlefield dla ubogich, po prostu.. <grym> Ej, to jest lepszy. Kilku ziomów widziałem na YouTube, którzy mają niezłą jazdę na symulator farmy na przykład albo symulator ciekawe Wiesz co znak do to hardcore gówno. Jeba czołgi! Symulator kombajnu to jest to. No. Um. Jeszcze z takich ciekawych akcji w tym roku. Eee. Nie wiem czy wy to ogarniacie, ale pojawia, pojawiła się taka akcja, która się nazywa Humble Bundle. Humble Indie Bundle? No. To, <śmiech> to się tak fajnie nie... wymawia. Humble Indie Bundle. No. No. I to jest zajebista w ogóle inicjatywa, bo można kupić gierki indie od jednego dolara w górę, nie? Mhm. No. I to, co jest zajebiste już na maksa, to to, że jak kupujecie te gierki i załóżmy jest ich 6, to z niektórych gierek w cenie macie soundtracki jeszcze z tych gier. Wow. Gry w ogóle bez DRM-ów, plus kody na przykład, że możesz sobie dodać te wszystkie gry na Steamie. Na Steamie. O. A tak czy siak możesz je nadal ściągać bez DRM-ów yy. No i ten ostatni... Ten I tak, ten ostatni to, był jest była bardzo dobra, Bo była był dobry. super Meat Boy Cave Story yy. było No było dużo dobrych... Beat Tree Runner No, Beat Trip Runner to nas tutaj grałem właśnie yy, I... I bardzo ogromny sukces, jakby nie Ta Wojczka no. że było naprawdę dużo pograń I, I co ważne, to nie, nie tylko Kupując tą paczkę wspieracie deweloperów, tak? Bo to, ale to już... na cele charytatywne pasz. Możecie wybrać jaka suma jest przeznaczona z tej kwoty, jaką zapłacicie. Więc nie. bardzo spokojnie. I tak. zajeb zajebista inicjatywa, bo jak tak naprawdę sobie popatrzysz, to oni mają całkiem spore dotarcie i nie wszyscy kupują te gry za jednego doc, nie? Mhm. Dużo osób płaci więcej, nie. Więc spoko, no. I jak sobie zobaczysz nie, że taki Super Meat meatball... Boy. On na Steamie jest w opór drogi w ogóle. To mm. jest droga gierka, nie? Tam no jak na polskie warunki nie ma. 60 zł kosztuje? Wow. No jak gra, na grę Indii, nie? To bardziej mm. się opłaca na. na chyba na Xboxie kosztowała 1200 punktów. Tak dużo? No. nie z droższych gier. No tak jak. Ee... O, w ogóle z, też z wydarzeń tego roku Bastion, Nie wiem, czy wygraliście, no, czy widzieliście. Nie, ja Triala ja widziałam tylko screen, no zajebiście po prostu wygląda. Ale no, i... to jest nic, chodzi o tę narrację. No, narracja. no ja, ja wiem, tak, ale tak patrzę po, pobieżnie, nie? że zobaczymy po prostu... W ogóle zajebiście się zaczął rozwijać taki rynek gier indie, nie? I, I coś się tam dzieje i widać, że dużo osób nauczyło się programować po prostu tak... Technikami, powiedzmy, chałupnicznymi mhm. i mają zajebiste pomysły, nie? I wdrażają te pomysły albo odgrzewają stare pomysły, ale w zajebisty nowy sposób. To jest pozytywne. Point. Tego kiedyś nie było. Kiedyś można było, nie wiem czy wygraliście taka gierka była na live, co była za darmo, na, na Arcade'zie, Dashboard Dash, czy coś takiego, co się mm -hmm. dinozaurem popierdala po mieście i można, to był najłatwiejszy sposób na achievementy, na calaka, nie? Jest, to gierka to jest, jest za mnie. darmo. Gierka jest za darmo. Ja się dziwię, że ty kurwa nie grałeś. Ja muszę jeszcze to sprawdzić. nie? Gierka jest za darmo do ściągnięcia z life'a. Jest tak wopór chujowa, że po prostu no, ręce opadają. Kurwa, chujowa jakby pięciolatek ją robił po prostu. No a teraz masz wybór. Ja ostatnio, ty, no teraz jak doładowałem te punkty, no to szukałem sobie gry właśnie na, na, na XBL-u i... Jest mnóstwo gier, które można wybrać i są gry, które kupujecie za 800 punktów i na przykład zapewnią rozrywkę dla czterech osób w kopie. No. Mhm. E, tak jak e, Zombies Must Die, na przykład teraz jest taka gierka. No, Tam jest top 1, nie? No, no i co, Zajebiste, nie? Kupujesz grę za 3D. I... No i ktoś, ktoś, TOP 1 no kto ktoś, ktoś, ktoś, ktoś, na ktoś, na ktoś, razem ktoś, Chodziło o TOP 10. Albo top 10. Mm. Które zajmujesz na miejscu, na, na, w rankingu TOP1? Które miejsce zajmujesz w rankingu TOP1? Czekaj, top 1? czekaj, zaraz ty coś powiesz. Ja coś powiesz. Ja, ja, polski dla obcokrajowców, tak, tak czwart... czwarty tak, rok już chodzę no to i ciągle nie idzie. 60 godzin w miesiącu właśnie. No, codziennie. Fór, nie jeszcze coś wyszło, dobrego, fajnego. Dead Space'ik, ja nie grałem, tak, ale tak, chciałem też. pograć bardzo. I wyszły takie... Jedna gra na pewno bardzo dziwna, El Shaddai. Widzicie to coś? Jest, kurwa, mega... To znaczy, grałem tylko w demo i teraz jest po tania. Generalnie to zrobili jacyś Japończycy w oparciu o motyw z Biblii i upadek szatana, więc jest hardkorowo. Ale jest bardzo fajny jakby styl graficzny tego zrobiony. Nie mogę ci teraz pokazać tego. I się bardzo dziwnie pisze. Jest bardzo przyjemny styl graficzny. Fabuara z tego co wiem jest bardzo przyjemne, ale gameplayowo było mega chujowo, przynajmniej to co było pokazane w demie, chociaż w recenzjach później wszyscy się jakby e, zupełnie inaczej wypowiadali. E, jeszcze z takich dziwnych gier, Katrin. No Porno dla dzieci. Dla dzieci z dużymi, dużym elementem tak logicznym, tak jest bardzo ważnym elementem logicznym, właściwie co jest podstawą gameplayu i y, coś się zupełnie nie myślałem o tym w ten sposób myślałem, że to będzie bardziej przygodówka coś na Fahrenheit, a to jednak była gra logiczna z elementami takimi jakimiś sim czy coś takiego, ale chciałbym to zagrać bo przynajmniej spróbować bo wychodzi w Europie na początku tego roku, mhm. więc będzie bardzo spoko. Ale Shaddai, nie wiem po prostu recenzje są bardzo dobre ta gra jest, nie wiem, chyba kosztuje za 5 funtów jest warta 5 funtów teraz znówka mhm. więc pewnie Ej, kiedyś no, El sobie El Shaddai, ma naprawdę zajebiste oprawę graficzną, bo to jest takie Właśnie 2D, trochę przechodzi czasem w 3D. Coś takiego jak Bastion, że samoręcznie ręcznie rysowane tła czy coś takiego, bo Bastion chyba w jakiś sposób Ręcznie wszystko ogarnięte. Jest bardzo klimatyczne, tak? Jest chujowe i więcej jest klimatyczne, więc to takie dwie dziwne gry. <gry> Dobrze. Dwie, nie, dwie. czy tak naprawdę demo mu się nie podobało, ale klimatyczne. Ale bo naprawdę, bo demo było mega chujowe i po przejściu te, tego demka to stwierdziłem: o kurwa, jakiś No strzelak. ale ma tutaj tak, 9 na 10 Właśnie Informer, o tym mówię. Game Fun 9,5. Playstation The Official Magazine 9 na 10 A to jest na PSN? Na nie, PS3. to już na PS3 i na Xboxa. Uh -huh. I, I ta gra może co coś nie może być, tylko po prostu w, no, po tym co zobaczyłem w demku, jakoś nie byłem specjalnie przy... zachęcany, żeby spróbować, to. ale jak będzie w jakichś takich właśnie promocjach czy coś takiego, to można wygalić, spróbować. Ma trudno o czym będę to wiem. <śmiech> <Bo już> ogarniałem. <śmiech> Ogarniałeś tak? No, ogarniałem, a jakieś. Ale generalnie. Gdyś to jest to pierwsze co robi, ten, ten, zanim odpali jakieś demku, czy coś ci cimenty. No muszę sprawdzić, czy warto to jakby się zastanawiać nad tym, czy stalakuje to, żeby nie marnować życia. Tylko. Nie wiem. No i to chyba wszystko takich dziwnych gier. Mm -hmm. Cieszę się, że, że wyszedł ten Dark Souls i że jakby jest, jest jeszcze miejsce na hardcore granie na konsoli, tak, że, że nie wszystko jest teraz Call of Duty. I że, że, że pojawiają się też takie gry indie. Ee, że będzie minecraft niedługo na tak, xboxie już tak, będzie totalne szaleństwo mm, ale, też, ale że... coś czuję, że będziecie go mieć no ja chyba też tak wtedy, no. wtedy, wtedy się okaże, że wszyscy kurwa siedzimy ej Rado, będziesz dzisiaj <laughs> na minecraftcie? ja się boję, że tak to się skończy nie, nie, nie, no. nie, nie dziewczyna moja kupi też xboxa i będziemy kurwa siedzieli wszyscy ej Kasia, weź mi kurwa pożycz ten topór, bo muszę tutaj smoka <śmiech> to kopie, to chyba nie ty kochuj no, no, wow. no. trochę się tutaj tak klockami lego chyba <śmiech> Jeśli on będzie kosztował 800 microsoft... Jeśli on... Jeśli będzie kosztował 800 microsoft points, to czemu nie? Ej, ale będzie demo! Będzie zajebisty. demo wtedy! El daj zajebiste. Fajnie wygląda, prawda? Wygląda zajebiście. Spójrz, Radol, bo ty może nie widziałeś. No, Radol, no. zobacz. Umiesz, o. co to znaczy. Umiesz w internet? O to nie, to nie nasz język. To nie no. nasz język w ogóle. To nasz język. Dobra. Ja ale język to pewnie się... y, odparł w pętli. <śmiech> ja trochę mówię japońsku, więc jest odparł w pętli. No. Trochę takie anime. To przynajmniej stawki animowane. Mhm. Ale w ogóle fajnie jest zrobione, bo jest jakiś taki cel shading i trochę jak film animowany i trochę jak Gra w 3D. No. Trochę finalami na przykład przypomina te stare części takie tam mm. typu ósemka, nie? No. Siódemka. E, ale no. No jak jeszcze raz powtórzę, na no gameplayu było dziwnie, bo, bo było trochę elementów platformowych, co nie było wcale złe. Było fajne jakby przenikanie się tego levelu, poziomu w 2D i w 3D, ale na przykład z drugiej strony była kamera jakaś dziwna, czy walka po prostu była mega monotonna, która polegała na klepaniu jednego przycisku, więc to był jakby minus. Ale no tak jak mówię, no, ta gra ma jakąś duszę, podejrzewam, i, i może być za nią jakaś ciekawa historia. Design, design głównego bohatera jest dosyć dziwny, z tego co wygląda dosyć taki metroseksualnie, co mi się nie podobało, ale y, warto spróbować, jeśli będzie w jakiejś takiej promocji czy czymś takim. Mhm. No, mi się podoba, także. Ja... Jesteś zainteresowany? Jestem, no. no. To był bardzo dobry rok dla gier, generalnie tak. Um. I, I nie wiem, czy ten, który mamy teraz, będzie tak samo dobry, bo nie wiem. Co wychodzi w tym roku? Ja w sumie czekam na Mass Effecta trójkę. Ja czekam na Mass Effecta trójkę, Maxa Play na trójkę. Eee... a As... nie, nie, Assassin's Creed, tylko to drugie kurwa z zabójcą. Eee, Hitman? Hitman. Absolution. No, Absolution. Absolution, będziemy przy tym wódkę Hitman Absolvent. Absolution. Abs ej, ej eee. już mam na Bioga temat. Przenosimy Hitmana Absolution i kurwa stawiamy flachę, i podwódę kurwa go robimy. To będzie sobie no, Z kartonami dana. na umach. No. Eee, no no i to są gry, na które chyba warto czekać póki no, co. No, i na i razie. Zobaczymy, czy ten. GTA 5. GTA 5. Będzie będzie przecież maju. Wiemy, że przecież maja, 24 maja no, był napis na chodniku. I... No z 24 27 tysięcy wyświetleń filmu. Co dziesiąty komentarz jest właśnie ej słuchaj stary ale tam jest e, podpis na chodniku i czemu radę... o tym nie wspomniałeś? Właśnie czemu o tym nie powiedziałeś i to jest data premiery, bo jest wyżej for sale No. Więc... <śmiech> tak? Naprawdę. Jestem ciekawy, pewnie ludzie z tego. Z takiego łacha takiego tego. No. To jest straszne i no. I ja też czekam na Maxa Payne'a, bo myślę, że będzie spoko. Hitmana zapomniałem, ale Hitmana też nie tak I Hitman miał ten. Rainbow Sixy też był fajny, ten co też opowiadałem o nim, ten Patrioci. Patriots. Bardzo spoko pomysł, jakby na to wszystko. Czy ser wychodzi? Nie, nie wychodzi, nie wychodzi żaden. Na razie wiesz, robią jeszcze konwersję na pestrze 3 tego poprzednim. Tak, ten bo ten, ten... czytałem na jakichś forach, nie a propos tego Jakieś chyba nie miałem Xboxa, czy to się pojawi w ogóle ten Conviction No i tam 4 lata temu No, no, podobno pracują, podobno pracują Już im rury zmiękły i będą robić się tego Splintersela, a potem rok mija, nie? No tak, słyszałem, że pracują, nie? I tak na różnych forach jest No i nie pracują, ciągle pracują No to lat no, wyjdzie tak jak... W reedycji, tak jak było na przykład z MGS-ami, że wyszły MGS na następnej platformie a Właśnie wyjdzie MGS był tym wyjdzie Alan Wake American Nightmare. No. A, I to jest bardzo fajne. A, i będzie w przyszłym roku. W tym roku. W ty, no w tym roku <laughs> będzie jeszcze chyba. A, a może mogę się mieć zagierka od Naughty Dog e, uh, o The zombie, Last of Us? The Last the of best. Us. Może, może chociaż nie, mało czasu tak mało mi się czas, wydaje, czas. no bo już tak kurwa podhypowali, jakby miało za miesiąc się pojawić. No i będzie gra, e, która zje wszystkie gry Diablo z dia o. Diablo się nikogo. O kurwa, nie powiecie tego samego jak tu przyjdę z Diablo na moim zajebistym komputerku i nie będę mógł z wami rozmawiać, bo... Zobaczymy. Zobaczymy że... Będziesz Aż będę, będę fapował tam. Przyzał, tam na myszkę. No i o tym wspomnieliśmy, ale chyba Wiedźmin, tak? Wiedźmin, No szczerze to też bym zagrał sobie w tego no, też. Szkoda, że nie mam jak zagrać w jedynkę, bo to bym zagrał. Nie dwa lepsza. Tak myślisz? Mówią tak, że fabuła lepsza. Bo nie Sapkowski wiem, przy niej nie pracował, a przy dwójce już nie. No nie wiem, bo się odwrotnie, bo, po prostu odwrotnie, do że dobrze, że... Sza Szafkowski. Szabkowski. Szafkowski? Że, że, że Sapkowski... Szaranowicz od odrzucił, Znaczy zrezygnował ze, ze współpracy tak? Z nad fabułą, bo za dużo chla i też mu się jebać wszystko. Ale to on nie zaczął chlać wczoraj. No już że nie zaczął <grym> no, no, no, mówię o tym, że po prostu już zaczynał się no, to wszystko i dobrze, że obsrał że ten temat i że zostawił wolną rękę City Projekt. No. Nie wiem, ja w ogóle jakoś nie przypadam tak naprawdę za Sapkowskim. Ale pierwsza w... część Wiedźmina, spoko, pierwsza tam. I nie przeczytałem tak naprawdę Wiedźmina, szczerze przyznam się, przeczytałem tylko pierwszy, pierwszy tom opowiadań. bo po prostu denerwuje mnie sposób, w jaki on prowadzi narrację ten człowiek. No Ale no. to... bo jest... nie wiem, pierwszy tom... No jest, bo to jest tak... są ty, te opowiadania Wiedźmin, min, nie? I, ty, I potem saga się zaczyna. I potem saga. No to był, ja przeczytałem pierwszą część tej zajebistej niby sagi. No mhm. i pierwsza część jest faktycznie zajebista, a drugą jak zacząłem czytać, to już mi się nie chciało. Mhm. No nie wiem, no, po prostu mnie w ten sposób, w jaki ten człowiek opowiada tą historię, nie wiem, jak. Ale dobra, historia może być fajna tak naprawdę, jakby ją się, całość się przeczytało, ale po prostu... No, no, jest jakby Polska do bólu, nie? Taka, wiesz, o co chodzi. Znaczy to tak, ojciec no, alkoholik, no. matka ćpa, no. siostra daje dupy w Pepeksie, no, do... a ty Wiedźmin robisz mi to... laski w Arkadii. No i więc co drugie zdanie mówi, a on co powiem, że matka wie, no, to... że ćpiesz? Matka wie, że ćpiesz? No... No, to także. No, chyba... Polska gra. Polski laur klienta. No Dobra, to chyba by było na tyle, bo my, bo my dobijamy już do naszego godziny 3 godzin. Godzina 40 to Aha. jest nasz standard. Hardcore. Dobra. Hardcore. Okej, okay, więc żegnamy się. Mam nadzieję, że jakoś was no zabawiliśmy, tak. Uuu. Zabawiliśmy. Ja maćka co wieczór za, zabawiam w dobry sposób. Oczywiście, tak. <laughs> <laughs> Okej. Okay, or... To był Enamasadorem. Mówię yo, możecie mnie spotkać na Twitterze pod tym samym. Nikiem, był ze mną Radów Był również na Twitterze, którego możecie znaleźć. Panie Radosław. Radosław. Radosław. Radosław. I był ze mną Maciej, którego możecie znaleźć na Xbox Live pod, pod nikiem -huh i na Twitterze jako SM Shinobi. a my byliśmy gry na serio. To był 13 odcinek, możecie nas znaleźć. Możecie nas znaleźć również na fejsie i dodać nas. Wszędzie jesteśmy wszędzie. Subskrybujcie na iTunes. Dziwo. był dobry odcinek. To był dobry odcinek. No to yo!